I witamy bardzo serdecznie w 152. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kełnder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, 152. odcinek i tak, no i w końcu powiem, słuchajcie, Dev Stranding. Pograłem dużo, pograłem nawet bardzo dużo, aż się zdziwiłem jak dużo w to pograłem. Jeszcze tego nie przeszedłem, ale myślę, że pomimo tego, że podobno jest zajebista końcówka, no to i tak już, już mam pewien obraz tej gry i widzę czemu są, czemu sporo osób jednak to hejtuje, a czemu sporo osób tego nie hejtuje. Eee, czemu sporo osób eee, twierdzi, że, że, że, w sumie gra jest zajebista, ale monotonna i jest faktycznie monotonna, ja wam powiem w ogóle czemu. Eee, więc słuchajcie, na pewno dzisiaj będzie dev a przez to, że nagrywamy kiedy nagrywamy, no to możemy sobie troszeczkę powiedzieć o Oscarach. Gala nagród była wczoraj, więc, więc o tym sobie powiemy i to, i to też sobie rozwalimy. Poza tym no, dowiedzie się o paru jeszcze fajnych rzeczach, które będą w tym odcinku. Więc słuchajcie, 152 odcinek nagrywamy w poniedziałek, 10 lutego o godzinie 17.12 i słuchajcie, jedziemy co tam Rafale, u Ciebie, co tam słychać? Mm, no wiesz co, za wiele Cię tam nie zaskoczę bo niewiele niepokończone dużo porozpoczynane eee, wróciłem do Tomb Raidera z uwagi, że jest to gra, która dość szybko wypada z Game Passa i, i do końca lutego tylko będzie Shadow of the Tomb Raider dostępny, więc stwierdziłem, że dokończę wreszcie i, i, i trochę się w to cisnę Eee, odpaliłem Red Dead i zacząłem grać w Red Dead'a tylko, że tutaj też no jakby wiemy jaka ta gra jest i, i ona nie jest e, odpaleniem rozgrywki na pół godziny, tylko trzeba się gdzieś tam wczuć i, i mieć do, do pogrania co najmniej ze dwie, trzy, żeby trochę odpalić tej e, poczuć tego klimatu i się gdzieś tam dobrze wżyć natomiast e, no, no trochę już pograłem, parę godzin zaliczyłem Mm, dokończyłem e, wcześniej ogrywane e, The way out, a way out, I mam tutaj straszne, znaczy, może nie wiem, sam nie wiem, czy to są zastrzeżenia, czy, e, czy po prostu taki nie smak do końcówki, która tam była. W sumie o tym jakoś nie rozmawialiśmy, bo tam yy, no dzieje, dzieje się coś, jakby jest to bardzo ciekawy eksperyment, taki mam wrażenie psychologiczny to co się tam dzieje na końcu i yy no nie chcę o tym gadać, bo fabularnie to jest zbyt mocno umocowane, ale nie spodziewałem się tego i, i tego, jakie reakcje powiedzmy tego typu rozwój wydarzeń będzie gdzieś tam e, wprowadzał, więc e, trochę nie niesmak, ale trochę takie szapobarze, że na coś takiego jakby się odważyli, w jaki sposób to zostało rozegrane. W odniesieniu do tej gry to było takim w sumie m, ciekawszym finałem z tych ostatnich dwóch tygodni moich no i co skończyłem również Wiedźmina po raz kolejny na razie podstawkę udało mi się poprowadzić fabułę trochę inaczej i inne zakończenia wbiłem miejmy nadzieję, że to poprawne, to najlepsze więc, więc będę mógł ze spokojem już gdzieś tam czekać sobie na kontynuację na Wiedźmina czwartego, bądź jakiś spin-off mm. I w gruncie rzeczy to tyle. no Jakby nic się za wiele nie zmieniło w odniesieniu do, do ostatniego. Cały czas to samo, tylko więcej i inaczej. Eee, grasz w Red Dead Redemption 2, Rafale? Tak, tak, dwójkę, no. znaczy, w Red Dead 2. Znaczy, w sobot troszeczkę się przerywało, jak e, mówię. No, no zacząłem no, grać story, w Red Dead, kończę a, Tomb Raider'a tak i, i skończyłem no, tak, moje Antimigmina, tak, no jakby to są takie podstawy. Parę innych tam odpalonych to wiesz, jak jak więcej pogram. Nastawiam się cały czas, żeby odpalić yy, Plagtail, to to mnie na pewno interesuje i No tak, i tam... to, to jest mocne. To jest na pewno mocne. No na pewno mnie, mnie, na pewno to odpalę i zobaczymy czy czy wciągnie czy nie wciągnie. Ja ja w ogóle no tak i... jak ja, jak już siedzisz przy tym Game Passie, to kurczę. Teraz ten Wolfensteinowy wpadł. Tak, Jan też Blatt, wpadł. No i to jest też świeżutki i... przecież, kurczę. A ja tak, jeszcze i... poprzedniego nie skończyłem, więc to jest takie wiesz. No ale to jest dobre zasilenie. A ten ja Jan Blatt pier... podobno nie jest dobrą. Grą. Nie jest. To, to też słyszałem, że nie jest, ale fajnie, że na Game Passie mamy całego Wolfensteina, bo jest tam jedynka, dwójka i to. E, tak. Myślę, że. Nasze... Po tym, co czytałem w internecie, że po prostu ten Youngblood można odpuścić, bo to jest takie szczelanie dla szczelania samego, że jednak Blaskowicz to jest wystarczy pierwszą drugą część zagrać i, i Wolfenstein'a ma się dość. Ale jak jest w gępasie to naprawdę, chyba warto spróbować. No tak, e, tak, tak, tak i to na pewno spróbujemy. Dobra, e, to jeżeli Rafał nie chce, e, to dobrze. To w takim razie Michał, Michał, e, co tam u ciebie? Czy obejrzałeś Bad Fiction? Yy, niestety jeszcze nie obejrzałem, ale mam zamiar wy wyrobić się do następnego odcinka drugiego podcastu i, i obejrzeć Pulp Fiction. Mm -hmm. yy, kolega mnie zaskoczył i to jest teraz dla mnie taki, taki ciężar na mnie wisi, że nie oglądałem Pulp Fiction nigdy. A, poczekaj, I... poczekaj, po, bo, bo, bo może powinien. nie jesteś. Bo, bo, bo może nie jesteś dziwny, Rafale, oglądałeś Pulp Fiction. Oczywiście, że tak. <laughs> Michał, kurwa schoienki się urwałeś. No, no. no dobra, no. Może za młody musiał, on jest musiał... po prostu. Ty, nie, nie urodziłeś ty się po tym filmie przypadkiem? No, 94, tak. 94. A, to, to już byłem na świecie. A, to byłeś, to nie. To już, już miałem dwa lata, więc hmm. miało prawo mnie ominąć, ale Pulp Fiction jest takim dziełem kultury, że, że raczej każdy to widział, więc, więc, no tak. więc muszę. Ale tym bardziej, że jest na Netflixie, więc dostęp jest bardzo prosty. O, ogólnie chyba, chyba możemy z Rafałem polecić ten film, ponieważ jest bardzo dobry. Jasne, słyszałem to z wszystkich stron, ale obejrzałem za to inne filmy. Mhm. Obejrzałem na Netflixie Nieoszlifowane Diamenty. Film z aktorem, którego nienawidzę, czyli Adam Sandler. Aktor, który raczej mi się kojarzy z takimi głupkowatymi komediami. I zwykle, gdy widzę jego twarz, to widzę po prostu te głupkowate komedie, więc z takim trochę dystansem po do, do filmu Nieoszlifowane Diamenty, który nie jest komedią. To jest historia o e, pustym w, w sumie w środku jubilerze o imieniu Howard, który, którego gra Adam Sandler. E, Chłopiec jest uzależniony od hazardu i jego być czyny e, w filmie prowadzą do coraz większego bagna i chaosu. To jest chyba najbardziej irytujący i najszybszy i najgłośniejszy film, jaki ostatnio oglądałem. Po prostu męczy strasznie. On jest tak zaprojektowany, że nagle w tym filmie e, akcja jubilera. Każdy się tak przekrzykuje. Wszędzie jest chaos. wszędzie nie ma, nie ma chwili oddechu, żeby w tym filmie coś zwolniło, żeby szło coś przemyśleć. Po prostu jest cały czas wartka akcja. Naprawdę. E, ciężko się go ogląda, ale ciężko go też wyłączyć, bo wciąga. Człowiek się po prostu interesuje tą postacią Howarda, co on dalej zrobi, co się z nim stanie i co ciekawe, w filmie zagrała postać yy, gwiazda NBA, Kevin Garnett, który mówią, że sportowcy w filmach to, to nie jest zwykle dobry pomysł, ale Kevin Garnett yy, światowej sławy koszykarz, naprawdę radzi sobie świetnie przed kamerą. Jeśli ktoś lubi ciężkie kino, naprawdę polecam yy, w filmie jest naprawdę, występuje zmęczenie, ból głowy od tej całej wadkiej akcji. Ale to, ale to dziwne Michale, bo ja czytałem bardzo pozytywne recenzje na, na ten temat. i że w końcu... Tak, yy, film jest bardzo dobry, bo, bo sam, sam Adam Sandler gra świetnie swoją rolę, świetnie odnajduje się w postaci Hołanda, czyli tego chaotycznego jubilera. Mhm. Tylko właśnie w tym filmie jest to, że on jest świetny fabularnie i świetny w tym, jak on Jaki, jakie jest szybkie tempo i, i to, to co jest męczące, że to wpływa właśnie na, na dobrą ocenę tego filmu, że on jest po prostu taki, taki spięty i, i szybki. I to w, męczy, ale na, na po obejrzeniu jest taki efekt wow, to było dobre. Mhm. Świetny zabieg. Myślę, że nie każdy film radzi sobie z takimi zabiegami. I po seansie nieoszlifowanych diamentów postanowiłem y, trochę zrobić sobie kontrast i obejrzeć coś spokojnego i wyobraźcie sobie, że sięgnąłem po dokument o przyrodzie nazwany Ziemia Nocą, który opowiada o tym, jak zwierzęta żyją w nocy w różnych, różnych stronach świata, czy to w mrożnych klimatach, równinach, dżunglach, oceanach, jak na życie zwierząt wpływa pełnia i nów Ogólnie taki taki przyrodniczy film, co, co głównie znamy z kanałów telewizyjnych w niedzielę po południu, gdzie, gdzie opisywane życie ptaków. I co najlepsze w tym dokumencie Krys czyta Krystyna Czubówna, więc, więc jej, głos i to po, to chyba, jej głos jest po prostu u mnie w głowie wbity, że jak słyszę Krystynę Czubówna, to myślę o tych wszystkich zwierzątkach w tych wszystkich filmach dokumentalnych. Idealny na Netflixie materiał do popołudniowych drzemek obejrzałem też, zacząłem oglądać serial Bojack Horseman bo niedawno pojawiły się też nowe odcinki i naczytałem się trochę bardzo wysokich bardzo pozytywnych i wysokich ocen Bojack jest to serial opowiadający o, o aktorze który był gwiazdą sitcomu w latach 90 o tytule Rozbrykani główny bohater jest koniem czyli który posiada cechy ludzkie Profesjonalne chyba słowo na to jest antropomorfizacja, że nadawanie e, zwierzętom cech, cech ludzkich. I okazuje się, że, że bohater trochę, trochę słabe życie prowadzi, to znaczy jest bogaty, jest sławny, ale okazuje się, że ma już lata świetności za sobą, 50 lat ma przytył, problemy z żywkami, e, problemy z nawiązywaniem relacji z najbliższym otoczeniem. Więc to to czyni z tego serialu animowanego e, nie tylko i wyłącznie komedię, co i może aś użyć słowa dramat psychologiczny, że nie jest to takie Rick and Morty, że to jest podejście z jajem, tylko zawiera momenty, które naprawdę może przypasować do dramatów i, i ciężko w ten serial wejść, bo pierwszy sezon ma takie bardzo stonowane tempo, ale, ale naprawdę warto, warto przeskoczyć ten pierwszy, pierwszy sezon, po prostu zacisnąć zęby, jak się go zobaczy, to już później idzie z górki. Oprócz y, filmów i seriali pograłem trochę w gierki. Oh, e, o! Co i, ciekawe, no? Nie często mi się to ostatnio zdarza, ale ale się zdarza. Mm -hmm. e, postanowiłem, że będę częściej odkurzał do Switch. Więc tym razem padło na y, grę o wspaniale krótkim tytule, czyli New Super Mario Bros. U Deluxe. I pograłem w to z moim znajomym w koopie, Bo jak się okazuje Switch jest idealną konsolą żeby grać po prostu w kanap kanapowego koopa, nawet nie kanapowego bo można w koopa grać po prostu wszędzie czy to w pracy, czy w pociągu, czy, czy w autobusie i to jest w Switchu świetne to jest typowe Mario ale po prostu przechodzimy przez etapy, żeby ratować księżniczkę Peach, która jest uwięziona w zamku, zamek przejął oczywiście zły Bowser ale dlaczego chciałem nawiązać do tej gry? Bo to jest w jednej grze na Switchu jest, są dwie gry, czyli można także oprócz Mario zagrać w New Super Luigi U, który jest bardziej hardkorowy. I za to wzięliśmy się na koopie. To można powiedzieć, że to jest takie mariowe Dark Souls. Są inni wrogowie? Poziomy, poziomy nagle stają się krótkie, jeśli o czas chodzi. Trzeba się, się napocić naprawdę, żeby zdążyć przed czasem do końca poziomu i zaliczyć nawet trochę gwiazdek. Nie wyobrażam sobie, jakim trzeba być mutantem na napadzie, żeby wymaksować po prostu w New, New Super Luigi U każdy poziom na 100%. To, to trzeba być naprawdę albo Azjatą, albo, albo siedzieć i cały czas skatować te poziomy. Mieliśmy, mieliśmy problemy na koopie. Ta gra okazała się tak trudna, że z pierwszymi poziomami. Już, już zdarzało nam się, że traciliśmy wszystkie życia i, i musieliśmy z, z, zaczynać po prostu wszystko od nowa, więc, więc jeśli ktoś lubi wyzwania na Koopie i, i gry w serii Mario, to, to polecam sprawdzić nie Super Luigi U, które naprawdę doprowadzi wszystkich graczy o, o siwe włosy. Um, pograłem także. Takiego soulsowego, soulsową szczelaninę, czyli Remnant from the Ashes, które pojawiło się w sumie niedawno w Game Passie, więc postanowiłem sprawdzić jakie jako e, miłośnik gier soulsowych. I to jest taka też szczelanka z, RPGami, z elementami RPG, która jest osadzona w świecie opanowanym przez wrogie stwory nazywamy, nazywane The Root. Musimy oczywiście, jak to fabuła gry, żeby trzeba u, prosto, jest prosto, trzeba uratować świat prze, przed, tą, przed tymi stworami. E, nawiązań do Dark Souls jest bardzo dużo, bo, bo rozwijamy postać ekwipunek e, i mamy takie swoje checkpointy, przy których w skorzystaniu z tych checkpointów odradzają nam się przeciwnicy. Podeszłem do tej gry może na, na 4, 5, może 6 godzin, maksymalnie 6 godzin i odechciało mi się po prostu... o, o, powiedz mi, ale grałeś online z kimś? Yy, miałem otwarte lobby, ale grałem solo. Więc mhm. powiem Ci, że zupełnie gra się z kimś innym. Ja akurat grałem w tę grę dużo wcześniej, jak ona wyszła i grałem z ludźmi online i było bardzo fajnie, bo tam maksymalnie chyba w trzy osoby można grać. I powiem Ci, że zupełnie inaczej walczy się z bosami strzela się, ogólnie zabija. No wi wiadomo, że w kooperacji lepiej i wtedy ta gra, bo ta gra w ogóle jest do dosyć trudna. I, ona jest mega trudna, przez i, to w jest. się odbiłem właśnie grając solo. tak, więc y, fajnie się to gra z kimś i ci bossowie, no też są trudni, ale, ale mówię, jak grasz z kimś, to, to, naprawdę gra się w to bardzo przyjemnie, a dalej ta gra ma bardzo, bardzo sporo do zaoferowania później, bo dochod dochodzi sporo fajnych rzeczy. Się może się kiedyś przełamię, może znajdę więcej czasu, ale na hmm. przykład e, Dark Souls'y trójkę, bardzo dużo grałem solo po prostu, bardzo mi odpowiadała jak ta gra jest zaprojektowana pod granie solo i było bardziej przystępne niż, niż e, Remnant. Tak, więc no, by, nie być wiem, może, być, być może tak jest, no szczególnie, że tutaj możesz grać w trzy osoby, więc to też jest inaczej, bo chyba w, w tych dimosolach, Solach, Dark Solach, to chyba nie mogłeś grać aż w trzy osoby, tylko w dwie. Ale po prostu gra mi nie daje takiej satysfakcji, że, że... okej, okay, jest wyzwanie, lubię wyzwania. W Dark Soulsach mhm. lubię wyzwanie. Gram w różne roguelike i, i, i wyzwanie to jest coś, coś, czego oczekuję w grze. Ale w takich Soulsach nie mam takiego poczucia bycia oszukiwanym przez grę. Aha. Wiem, że, że, robię, że robię coś źle w Soulsach i jak wyciągnę z tego wnioski, to znowu mogę przejść dalej. A Remnant zapalę się na tym, że po prostu jak zginąłem, to nie, nie miałem takiego poczucia, aha, zrobiłem coś źle. Po prostu zadałem sobie pytanie, dlaczego? Przecież zrobiłem wszystko dobrze. I, mhm. i to mnie trochę odepnęło tej gry, bo, bo lubię wiedzieć, dlaczego... Lubię ginąć sprawiedliwie, O, że, że okej, okay, zginąłem, mój błąd. Mhm. Sobie pod nosem powiedzieć, a nie, że zginąłem, dlaczego? Czyli ktoś czyli mhm. mi powiedzieć, że e, jeżeli... E, o, poczekaj no dobra, dobra, nieważne to był ostry, miał być mocny suchor, ale może lepiej nie będę go mówił Okej, okay. ogólnie mi się gra bardzo podobała, mi się bardzo podobała no bo z, z sami ogólnie nie przepada mi tego typu rzeczami, ale jeszcze postrzelać w tych klimatach, to jeszcze mi się to nawet podobało sama walka i strzelanie po prostu jest fajnie zaprojektowane, podoba mi się podoba mi się rozwój postaci i to jaki ogólnie klimat pasuje, panuje w tej grze więc, więc jeśli znajdę kogoś do kopa na Xboxie, to chętnie do, do, do tej gry wrócę i chętnie, chętnie z kimś przejdę te lochy, z którymi miałem już problemy i, i pokonam jakieś bossa, bo widziałem, pogooglowałem sobie trochę, że bossowie są zaprojektowani bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie wyglądają tak, i tak, tak. pewnie na każdego jest różna taktyka do rozkminienia, czyli coś jak Soulsy. A ja, Więc... ja ci powiem jeszcze ciekawszą rzecz. Ja w ogóle miałem wrażenie, jak grałem w tę grę, że na przykład jak przechodzisz tam, powiedzmy, nie wiem, ten pierwszy level, to na końcu masz bossa i czasami masz innych bossów, masz randomowych bossów. Nie zawsze jest ten sam, więc jest ciężko. O kurde, o tym nie wiedziałem, bo, no. bo w Saulsach to zawsze było podejście trzeci, czwarty, piąty raz do tego samego. No, ale to tutaj, tutaj z tego co pamiętam było trochę inaczej. Zależy, który mi się boss wlosował, tak jakby. Kurde, aż mnie zachęciłeś, żeby grać dalej te no, znaczy, widzę. Wiesz, no, mówię, no samemu, samemu bym tego nawet nie ruszył, a ja grałem samemu początek. Jak już doszedłem do tego otwartego świata, do, tej, do tych rozwalonych budynków i tam sobie chodziłem. Ale, ale nie no, z, z kimś chciałem grać. Tylko, że z kimś tam też ten system do końca. Ta kooperacja nie działa zbyt dobrze, ale, ale powiem, powiem ci szczerze, że już nie pamiętam, ale co, co, coś mi się nie podobało, jak grałem w kooperacji z kimś. Bo to tak jakbyśmy byli w jego świecie, a nasz świat się do końca nie zapisuje. Jakieś takie dziwne rzeczy były, musiałbym to mocniej rozkminić. O to, ta gra chyba pochodzi od twórców Dark Siders 3, którzy. którzy Dark Siders 3 też było taką, taką próbą zrobienia Dark Soulsów, która nie bardzo wyszła. Trzymam za nich kciuki, żeby, żeby zrobili kiedyś taką grę, która naprawdę pokaże są, jakąś konkurencję, bo, bo w sumie jest ok, ale mogłoby być lepiej. Może wrócę, zobaczę, na pewno jak wrócę i się przejamię, to, to na pewno kiedyś jeszcze wspomnę o tej grze, bardzo chętnie. I... Kolejną grą, którą zagrałem, to w PlayStation Plus. W końcu od, odkurzyłem PlayStation Mojazd i, i okazało się, że, że gram już na, na Xboxie, grałem tak długo, że mi się klawiszologia yy, myli na, na padzie. Czyli jak pojawia się wciśni X, to wciskam kwadracik bo już, już przyzwyczajenie z Xboxa weszło mocno, mhm. więc to tylko pokazuje jak, jaką dominację teraz Xbox przechodzi na rynku i, i PlayStation 4 się po prostu kurzy. Grałem w Bioshocka, który, który, został, wrzucony do, do, no, który został wrzucony do do plusa. Chciałem już wcześniej nadrobić, bo, bo w Bioshocka jedynkę grałem jedynie krótko po premierze, jakoś w 2007 roku. Nie ogarniałem za bardzo tej gry, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi i, i po tylu latach, 13 lat od premiery odpaliłem w końcu jeszcze raz pierwszego Bieszaka i jestem zaczarowany. Świetny powrót do Rapture, te wszystkie, te wszystkie smaczki, które są tam, że ten klimat, taki, taki falloutowy klimat z tą muzyczką, z tymi, z tymi korytarzami i z potworami, Big Daddy. Naprawdę jestem szczęśliwy, że ta gra wpada do plusa. Chętnie, chętnie przejdę sobie wszystkie trzy części, bo, bo wszystkie trzy części i co mnie pozytywnie zaskoczyło, to ta gra nadal y, po tych 13 latach wygląda świetnie i chociaż gameplayowo jest trochę archaiczna, bo bo rozłożenie przycisków na padzie jest, jest takie nieteraźniejsze, bo, bo celownik... Y, Colownik łącza się wciskając prawą gałkę do dołu, a skacze się na trójkącie. Mało, mało która gra jest aktualnie w ten sposób zaprojektowana. Ale to są, to są takie, takie takie, tam nieistotne problemy. Sama gra jest mega miodna. Wciągnęła mnie wczoraj. Wczoraj chyba pół dnia przesiedziałem nad Bioshockiem i, i nie zapowiada się na to, żebym skończył szybko, tylko wsiąknę naprawdę na bardzo długo. I to... Hmm. Wszystko w sumie, co obejrzałem, co grałem w ostatnich dwóch tygodniach. Mm -hmm. No tak. Eee, eee, dobra, więc to teraz w takim razie ja. Ja zacznę sobie może od tego, co oglądałem. Eee, więc tak, e, pierwsza rzecz. E, taka trochę z dupy, ale nawet ciekawa. Nazywało się to, nazywało się to, to jest fi film na Netflixie, trwa około godziny. E, nazywa się to Hello Privilege, It's Me Chelsea. Słuchajcie, mamy jakąś babkę w Stanach która. E, która e, chce sprawdzić, e, czy ten rasizm w Stanach występuje. E, no i no i sama, sama nie zdawała so spra sobie sprawy, jak e, czarni są po prostu e, e, są. E, e, o boże, e, ja, jakby to by jakby, jakby to wiedzieć. E, są spychani na na na pobocze i, i jak e, jak źle biali traktują czarnych w stanach i powiem wam, że tak się mówi, a dobra, rasizmu nie ma za bardzo. Sam mieszkam w Anglii, mam tutaj e, sporo osób czarnych, ale e, suma summarum nawet nie zdajemy sobie sprawy, ja, jakie oni mają problemy, w sensie jak mają ciężej niż osoby białe. I ona to pokazuje, w Stanach sobie jest, nawet pyta się e, ludzi białych, czy widzicie rasizm, coś tam, nie, no spoko, no, przecież tutaj czarny przecież pracują ciężko, tak jak my, są. No, jesteśmy na tym samym poziomie, zdecydowanie nie. No i w tym filmie jest to fajnie pokazane, fajnie, niefajnie, znaczy dobrze rozrysowane jest to wszystko, to jest dokument, więc normalnie czarni są, mają swoje historie, takie, takie nawet w miarę normalne historie, ale nawet sobie nie znajemy, że rasizm jest, e, był jest i, i wszystko na to wskazuje, że będzie. E, czy polecam, nie polecam? A, można obejrzeć, ale e, niekoniecznie. E, no chyba, że jesteś czarny. E, dobra, e, słuchajcie, e, obejrzałem sobie nadrobiłem sobie w sumie taki jeden film, który nazywa się Wyspa z MacGregorem i Scarlett Johansson z pewnością większość osób to oglądało, ja tego nie oglądałem chciałem sobie to zobaczyć, więc sobie obejrzałem Wyspa, bardzo fajny film, sci-fi no te klony, coś tam na, na, na ciała ci co oglądali to pewnie wiedzą powiem tylko, że bardzo mi się podobał i nie będę się na tym bardziej rozwodził Natomiast będę się rozwodził nad filmem, który się nazywa Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa Słuchajcie, to jest film troszeczkę ja, ja Jestem z Pruszkowa, jeżeli chodzi o, o Polskę Czyli niedaleko Warszawy, a w Pruszku, wiadomo mafia No i ten film jest w sumie o gangu pruszkowskim Notabene może nie do końca gangu, ale na pewno o ludziach z tym związanych Słuchajcie, tam oczywiście pojawia się też masa, pojawia się główna postać, powiem wam, że nie wiem kto to dokładnie jest, znaczy nie pamiętam już dokładnie kto to był, tu po prostu on jest, on jest bohaterem i w filmie jest po prostu nazwany jako, jako bohater, ale do końca nie znamy jego imienia i powiem wam tak, że to jest bardzo dobra historia gangsterska trochę pokazująca Pruszków i to jak to tam się wszystko mniej więcej działo jak to wszystko wypływało mamy w sumie tutaj normalną postać która po prostu od małego chciała być gangsterem no i jest pokazane jak, jak on wchodzi na te najwyższe szczeble jak staje się naprawdę wielkim koksem trochę jest tutaj na pewno e, prawdy na pewno jest też trochę fikcji ale ogląda się to bardzo dobrze Główna rola jest świetna, w ogóle nie wiedziałem, że ten Marcin Kowalczyk właśnie, który, który gra główną rolę w tym filmie, grał też główną rolę Magika w filmie Jesteś Bogiem i kompletnie zupełnie, nie, kompletnie inaczej wygląda w tym filmie, a kompletnie inaczej wygląda właśnie w Jesteś Bogiem, w ogóle się zdziwiłem, Boże, on grał Magika, a, jeszcze, a oglądałem ten film, więc kompletnie się zdziwiłem chłopak trochę w ogóle w moim wieku jest no, no trochę, trochę się zmienił jeżeli chodzi o ostatni ten jego film Słuchajcie, dobrze się to ogląda, mamy fajne rozrysowane postacie dobrze się to wszystko fajnie trzyma kupy jest trochę żartów, ale to nie są żarty Wegi, tu jest troszeczkę to bardziej stonowane jest dobra historia, bardzo jest fajne to, że ono opowiada o różnych rzeczach i jest jego narracja tak jakby w tle i i, i bardzo fajna historia, no naprawdę jak najbardziej polecam. Film ma też bardzo dobre recenzje na Filmwebie, wcale się nie dziwię. No, słuchajcie, jeszcze obejrzałem jedną rzecz, to tak szybko przelecę do niej, nazywa się Życie w masce. To też jest na Netflixie film, to jest film też dokumentalny, ostatnio jakieś same dokumenty oglądam, ale tak wyszło. Słuchajcie, to jest, to jest film, który pokazuje, jakie chłopcy mają problemy w okresie dojrzewania. Mam to na myśli 10, 10, 17, 10, 15, jeżeli chodzi o szkołę. Pokazane jest, kto, kto to... E, stereotyp prawdziwego mężczyzny, i tak dalej, i tak dalej, jakie dzieci mają problemy w szkole na zasadzie, że mamy jakąś hi hierarchię w klasie i tutaj trzeba się przypodobać jakieś tam osobie, jedna dominuje, druga nie dominuje, jakie dzieci mają z tym problemy. Chłopcy, e, chłopcy jakie mają problemy, jedni są wychowani w ten sposób, drudzy winni i ci, co są e, ci, co są, e, można powiedzieć, wychowywani porządnie na na takie osoby uczące się, mają problem z osobami, które się nie uczą w tych szkołach i są, że tak powiem, gnębione w tych szkołach i tak dalej, i tak dalej. Tam są dodatkowe tego różne problemy i w sumie sami jesteśmy sobie winni. System zawiódł, sami jesteśmy sobie winni. Słuchajcie, bardzo dobry film, bardzo dobry, dobry dokument. Myślę, że każdy, każdy może wynieść coś z tego dokumentu, co po prostu przeżył. E, tam są normalne relacje, relacje dzieci, mówią, że nie mają się do kogo tworzyć i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie to jest problem. Sam pamiętam, u siebie w szkole, u mnie w szkole były jakieś tam osoby w gimnazjum czy coś czy w podstawówce i wiem, że też była taka hierarchia jednego się wszyscy bali, drugi był kujonym i tak dalej, i tak dalej i to bardzo fajnie pokazuje ten film, że dalej coś takiego jest i to jeszcze narasta dzieci coraz mniej gadają z rodzicami, bardziej się zamykają mają swoje problemy i tak dalej i my to trwonimy jeszcze nie jesteśmy jeszcze nie jesteśmy rodzicami ale będziemy w przyszłości i powiem wam, że chłopcy mają zdecydowanie ciężej niż dziewczyny. I to jest bardzo fajnie pokazane w tym filmie. Jak najbardziej polecam. Życie w masce, e, czyli oryginalny tytuł The Mask, You Live In. E, wczoraj sobie to obejrzałem Świetne, świetne, świetne Polecam. E, słuchajcie, dobra, jeżeli, jeżeli chodzi o filmy, to tyle. Jeżeli chodzi o gry. No dobra, no dobra, zacznę od w ogóle czegoś takiego, co jest w ogóle dziwne, bo Michał ostatnio mówił o Children of Morta. Oj, to jest świetne. I ja w to teraz wsiąkłem i zacząłem grać z moją dziewczyną, ale jak my w to gramy. Słuchajcie, raz w sobotę zagraliśmy, zagraliśmy sześć godzin z przerwą na obiad. No, po ale prostu. nie czuję się tego czasu, ale nie? Człowiek, ale czekaj, ale jakie to jest, ale jaka to jest zajebista gra? Nie, kompletnie się tego nie czuję. Słuchajcie, to jest taki rewelacyjny roguelike, na, można naprawdę grać sobie w dwie osoby więc e, jeżeli ktoś ma dziewczynę albo nie wiem, chłopaka to, to może sobie z nim zagrać, świetnie się w to gra gra jest stosunkowo wymagająca, bo to jest takie troszeczkę Diablo e, w pixel arcie to już swoim Michał troszeczkę sporo o tym mówił tylko tu jest bardziej nastawiona na skill. Tutaj trzeba uciekać, tutaj trzeba odskakiwać, tutaj trzeba bronić, robić uniki i tak dalej. Ponieważ tracisz życie, to życie ci się nie regeneruje, musisz szukać poszonów, które po prostu wypadają z tworów, ale nie tak często, jakby się chciało. No i mamy tam dwa, trzy etapy w danego lochu na końcu zakończonego bossem. W międzyczasie nasze postacie levelują, co sobie roz... co sobie no dajemy tam jakieś do umiejętności i e, pasywne i, i takie, które sobie używamy plus jeszcze dobywamy przedmioty, które są pozosta pozostawiane po, po, po tych planszach no i oczywiście, jeżeli zginiemy, wszystko od nowa, więc e, oczywiście umiejętności zostają, przedmioty wszystkie idą się jebać, wszystko jest od nowa. To jest w like'ach bardzo charakterystyczne i to też jest zajebiste, bo dla każdego bossa będziecie szli z innym lutem, z innymi takimi pasywnymi umiejętnościami, będziecie inaczej sobie to tam rozkminiać. E, słuchajcie, no, rewelacja. Przeszedłem cały ten pierwszy akt, ten cały duży. E, już jestem w pustyni, nie wiem, doszedłeś do tej pustyni? E, tak, tak, doszedłem. Kurczę, tam już jest, tam już jest grubo, powiem ci. Ta, tam już naprawdę jest grubo. E... Powiedz mi, jak ci się narrator podoba. Nie, no narrator świetnie. No właśnie on opowiada cały czas historię. W ogóle e, powiem wam, że to jest właśnie fajnie zrobione, bo e, niezależnie od tego, czy zginęliście w piątej minucie, czy w pięćdziesiątej minucie, kończy się coś, Giniecie, dostajecie jakiś tam hajs i tak dalej, idziecie do menu i tam jest jakaś historia. I zawsze jest taka historia, niezależnie od tego, ile czasu trwa wasza poprzednia gra. I to jest tam w jakoś tam w mądry sposób kontynuowane. A oczywiście, tak, narrator robi bardzo dużo, bo on opowiada, opowiada całą tą historię tych, tej rodziny. Bergerów, berg bergonów, Bergenów jakoś tak. Bergsonów? Bergsonów, w... Bergsonów. o tak. No właśnie. Więc to jest, to, jest, to jest świetnie wykonane i to jest bardzo dobrze zrobione. Podobno jest zapowiedziany już cały plan dodatków do tej gry, że, że naprawdę będzie dużo rozwinięcia. No i fajnie. I powiem ci, że fajnie... Ale ty, ty wiesz ile jest tych aktów? Bo powiedzmy, że, że ten drugi pustynia to jest ten drugi. Tam jest... Wydaje mi się, że, że w podstawce mamy trzy. Bo no jak, też... co, jak masz ten poziom, tak. e, po, to, tą piwnicę, zresztą ten do wyboru z... poziomy, to masz takie dwa portale i aktualnie, jak masz tę pustynię i, trzy, i z lewej ci... strony jeszcze jeden. Z lewej strony, a ja myślałem, że na dole jest jeszcze będzie A nie, na dole się pustynia pojawia, czy z lewej? Z lewej się pojawia. Z lewej, tak, tak, tak. Na dole jest jeszcze, jeszcze czy... jeden. Ta, to ta, chyba taki no, główny. no i co? No i mamy, ja już odblokowałem sobie pięciu, pięć postaci, Ma, masz szóstą? Michał. To jest ten kolej z młotem. A to jego jeszcze nie mam. Czyli to będzie kolejny tank, w takim razie. I ci producenci mają problemy z prawem trochę. Nie wiem, czy słyszałeś nie, o tym. Nie, nie, nie, możesz powiedzieć? Bo ta gra pochodzi, twórcy są z Iranu, czy, czy z któryś tam zakątków, gdzie religia jest ważną, ważną... E jest ważna po prostu islam mm -hmm. i ci chłopaki, którzy stworzyli tę grę mają naprawdę problem, bo, bo ta gra pokazuje rzeczy, które są naprawdę wbrew ich religii, a ich religia jest bardzo taka ostra i twarda, więc jest trochę strach i obawy, że, że to się może na nich źle po prostu odbić, mm -hmm. a wydawcą jest polskie Eleven Beat Studio. <laughs> Eee, no dobra eee, trochę czy, smutna sprawa, ale ciekawa. może jakoś jakoś wyjdą z tego, mam, mam nadzieję, bo naprawdę gra jest świetna tak, e, gra jest świetna, słuchajcie, możemy jak najbardziej polecić w Game Passie, za darmo e, no i mówię, świetny tytuł na dwie osoby e, jeżeli lubicie jakieś takie Diablo, e, Diablo podobne tytuły, hack and slashe, z tym, że no tutaj jest jednak nastawione na jakiś tam większy skill e, to jak najbardziej polecam, e, świetny świetny, świetny tytuł E, tak, to, to chciałem powiedzieć słuchajcie, no i co, no Death Stranding oczywiście, e, Death Stranding e, no ma mam dziesiątki godzin już w tej grze e, wolno idzie, ale też się bawię troszeczkę tą grą, chciałem po prostu się nią pobawić e, e, parę walk z bosami było e, ale no to, to wam powiem e, w, później e, jak, jaki jest ten Death Stranding, e, powiem wam, że na pewno jest długi dużo du, dużo, dużo w tym spędziłem a wiem, że jeszcze troszeczkę mam eee, i słuchajcie, jeszcze jeszcze odpaliłem sobie Forzę eee, to właśnie mówię wam, że odpaliłem sobie Forzę no i powiem wam, że no kurczę no jak, jak się jeździ po tej Anglii a się mieszka w Anglii i widzi się te znaki te domki, ten, te zróżnicowanie terenu i tak dalej, no to, no to kurczę no to, no to to jest to właśnie no to, no to tak jakbym się teraz swój samochodnicę pojechał po tych wsiach i, no, no i, i te, to samo w Forzie, rewelacja Mm, powiem Wam, że tak, feeling samochodów jest świetny. Eee, naprawdę zaczynam jakimś dojem czy, czy, czy czymś w tym rodzaju, z napędem na te, boże, jak mi się tym źle jeździ. Później wszedłem e, do e, Bugatti Verona Veyrona, czy jak mu tam, i powiem Wam, że no, no rewelacja. E, zupełnie co innego, więc model świetny. E, ja w ogóle chciałem Wam powiedzieć, bo ja, bo ja kurczę, robię sobie wyścig i tak, i tak patrzę. Kurczę, przede mną jedzie Michał, przede mną jedzie e, Rafał. What the fuck? I teraz tak, to są... To myślicie, że to są wasze czasy? Czy to jest po prostu wasz duch po prostu w tej grze i po prostu jest tak dla fanu, żeby był wasz nick? Bo to znaczy, to są... Nazwane jest so tylko czy to się nie, naprawdę to się posiłkuje nie, to nie są nasze tym, czasy, jakim... tylko to są takie duszki, które po prostu wykorzystują auta jakby z naszej bazy, czyli on potrafi zasać wiesz, realne auto, tak jakby. W sensie, jak się... A, czyli wy tym jeździliście no może tak być że my takie auta gdzieś tam mamy w bibliotece to, to się z tym spotkałem no tak z tym malowaniem naszym i tak dalej że to, to wszystko I że jest że pomimo że grasz tam. z dryvatarem ja tak... to masz wrażenie że, że to jestem ja bo ze mną się ścigałeś w ostatnią niedzielę takim samym nie? ja, bo tak sobie pomyślałem Kurczę, e, ale jest ale to widzę jakąś taką zbieżność, że na przykład, bo mam jeszcze Tomka, pozdrawiamy Tomka, Tom, Tomek jest cały czas ostatni, e, Michał jest zawsze za mną, a Rafał jest bardzo często przede mną i to się powtarza, więc e, to też jest dziwne. E... No, ch chyba czuję tu wyzwanie, żebyśmy się w czwórkę wszyscy zmierzyli. Nie, tylko tylko <śmiech> tylko, tylko tylko mnie to zastanawia, że On może, że może być dlatego, bo że może... przy naszych, y, jak będziesz miał listę ocen, to tam są punkty, które mamy jako rangę. I może być dlatego, że ja mam najwyższą rangę w wbitą, więc, więc ja automatycznie podpadam pod takiego, nie? Aha, aha, aha. No, tak czy siak, było to fajne, że o kurczę, a udało mi się na ostatniej prostej wyprzedzić Rafała. Było świetnie. E, no i jeszcze, jeszcze mamy takie jedno pytanie do tego otwartego świata. Przy, na tym otwartym świecie jeżdżą też e, gracze, tak? No tak. Tak, wszystko jest cały czas podpięte online. No, no, no, no, właśnie, bo tak patrzę, ale bo niektórzy mają niby te niki, jeżdżą super przepisowo i tak miałem wrażenie, że to tak działa chyba pół na pół, tak jakby, że, że część tak jest, a część, że zapierdalają, no o to widzę, że jakiś koleczka jest w mojej grze. Ale bo, bo ty możesz e, spotkać no. kogoś, kto z twoich znajomych jest w sesji lub tylko, żeby wypełnić miasto drive atary, jakby, jak włączysz sobie sesję Horizon Solo, to też będą jeździły. Aha. No i właśnie chyba będę musiała tak zrobić. E, powiem wam jeszcze, że, e, że kurczę, jak tak patrzę, e, znaczy gra jest świetna, e, wkręcam się w nią pomału. Powiem wam, że jak patrzę, że jest 3000 Gamescora do zdobycia w niej, czyli tak jakbym miał trzy platyny w niej do, do, do wyjebania, to jest, to jest masakra, ile tam rzeczy można robić. E, ile, ile tam tego jest. I to chyba wszystko jest za darmo, nie? Więc e, to, to jest też fajne. No nie, to już e, będziesz no, dobra, miał za dodatkami słuchajcie. platyny, bo to są z dodatków. Ale dodatki są płatne? Tak. Tak, tak. Aha, aha, to się to się trochę pospieszyłem. Ale dodatki warto kupić naprawdę, bo, bo są świetnie, świetnie bardzo dobrze rozbudowane. Są mm. konkretne dodatki, a nie jakieś popierdółki. No bo to online Distraction Derby to było za darmo. Tak, to był za darmo, ale dodatek masz Fortune Island, czyli, czyli wyspę ze skarbami i Aha. później jest drugi dodatek z Lego. po prostu. Z Lego. No no właśnie Lego. Ten, ten Lego mi się kurczę, cały czas wczytuje w ekranie z, z i powiem ci, że Ale świat, świat Lego jest genialny w Fordzie Horizon. Jest wszystko z Lego, płatki z Lego, zwierzęta z Lego i wszystko może <laughs> rozjeżdża, wszystko się rozwala na klocki. Aha. Naprawdę jest taki, za takie dodatki naprawdę warto zapłacić. Aha. No dobra, słuchajcie, to tyle chciałem powiedzieć To tyle z mojej strony e, e, e, e, e, I jedziemy dalej Jedziemy dalej, jedziemy dalej Dobra, słuchajcie, to może jakieś newsy, coś i Tak, tam ten koronawirus A e, w Niemczech jest sporo tego e, Słuchajcie, w Niemczech w Niemczech jest tego więcej niż podobno w Wietnamie. Znaczy w sensie tak oficjalnie, bo nieoficjalnie w Wietnamie może być więcej, ale sporo tam przypadków macie i co, słuchajcie, boicie się, że jakichś sprzętów nie będzie? Ja, ja tutaj, czu... słyszę, że już problemy już, już są z matrycami do telefonów. Nintendo. Z... Już Nintendo ma problemy ze Switchem już. Tak, Nintendo kompletnie jest wyprzedane w Japonii na ich oficjalnej stronie, więc nie można już kupić Switcha. No i co? No Konsole boją się, chociaż... Sony, Sony powiedziały, że koronawirus nie wpłynie na datę premiery nowej generacji. Nie wiem, czy oni nie, nie zapewni sam tego. No właśnie. A Wiem, że część fabryk w Finach jest jednak na tych troszeczkę mniejszych obrotach i zresztą to widać. Sporo, sporo, sporo też firmy rezygnuje z różnych tych targów, co mają mieć miejsca, więc... A, może być... Został nawet przesunięty turniej Contest Strike Go, który miał odbyć, odbyć się w Berlinie. Właśnie został przesunięty z powodu wirusa. I tak samo branża się odbija na... na, na branży samochodowej się to odbija, bo na przykład Hyundai i Kia już robią redukcję w swoich firmach. Po prostu, że Sony tak wyszczeliło, że, że nie obawiają się o datę premiery nowej generacji, to, to odważni to powiedzieli, bo... bo... Jednak ten wirus się odbije na całej gospodarce, czy to, czy to gamingowej, czy motoryzacyjnej. Będzie ciężko. No. Ja jeszcze właśnie czytam, że, że globalna produkcja smartfonów jest najniższa od 5 lat. Codziennie 70, 70 osób tam umiera. No jest grubo. Jest grubo z tym wirusem. Takie coś, co by się okazało, że Mech, a tu jednak kurczę mamy epidemię, jeszcze nie pandemię. Bo... Graliście w plagę? Nie, nie, nie, nie, nie, ale słyszałem, słyszałem o tej plaży, że wszyscy się na to rzucili ostatnio. Świ świetna, świetna gra, która pokazuje właśnie różnego rodzaju. Oczywiście tam, znaczy no, w dużym mierze się odnosi do takich prawdziwych rzeczy, oczywiście to jest wszystko na potrzeby gry mocno uproszczone, ale od razu widać, że, wiesz, że samoloty są tutaj podstawą do roznoszenia się po całym świecie i tak dalej i tutaj tak samo były, wiesz... Zależności między jednym a drugim, a tu ktoś do, wiesz, do hotelu, a tu coś, a tu ludzie głupi, wiesz, też potrafią wychylać się sami, wiesz, i udawać, że o, udało mi się wydostać, zamiast pójść do szpitala, to on się, wiesz, cieszy, że, że, że uciekł z kraju albo coś, albo coś. No i, i właśnie z takich rzeczy się gdzieś tam to rozrasta potem. No ale miejmy, miejmy nadzieję, że wymrze wszystko bardzo ładnie i szybko. No to zobaczymy. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem o tym kontagionie jest film, Contagion z 2011 roku Epidemia strachu, tam grają bardzo fajni aktorzy, bo jest Jude Law jest Matt Damon Lawrence Fishburne Soderberga i słuchajcie i, i tam jest, to jest jakiś film z dupy z, z 8 lat temu, 9 lat temu wyszedł i właśnie tam ta epidemia zaczyna się właśnie w Chinach i właśnie specjaliści próbują ją tam e, znaleźć jakiś tam antidotum na nie, ale właśnie w jakimś filmie z dupy jest właśnie napisane, że w Chinach, więc w sumie powiem Wam, że Chiny to jest chyba taki taki kraj, w którym można się domyśleć że jeżeli by coś takiego jemnęło, jakiś właśnie wirus, to właśnie w Chinach i w sumie wszystko to potwierdza. E, no. E, tak, więc no zobaczymy jak to będzie z tymi produkcjami, e, mam nadzieję, że to się nie odbije też na cenach, bo zaraz będzie tak, że no słuchajcie, na jakie produkują mniej, to może być drożej, e, bardzo często tak jest, niestety e, no mam nadzieję, że tak nie będzie, nie? E, no, ale... Akurat zaczynam szukać nowego telefonu, więc chyba źle trafiłem No, możesz, możesz mieć ciężko no znaczy to, to, to po prostu się pospiesz A może tak, bo to, bo to jeszcze chyba tam w miarę, w miarę idzie, ale Bitcoin ładnie idzie do góry już widziałem, około 1010 koła do, dolarów miał niedawno, chyba teraz spadł do 9 coś, ale ale ładnie idzie do góry słuchajcie, dobra, możemy sobie wejść do w te Oscary, później Rafale może sobie powiedzieć o tym sprzęcie więc wejdźmy w Oscary i słuchajcie, w film roku, tak? Mamy film roku, wiemy co jest, czyli mamy Parasite. Czy ktoś to w ogóle oglądał? Ja, ja mniej więcej wiem o czym to jest, i wiem, że chciałem to obejrzeć, ale kompletnie tego nie oglądałem. To chyba jest koreański film, nie? Koreański tak, tak. To, tak, tak koreański. to jest jedyna rzecz, co wiem o tym filmie w ogóle. Aha, no, no tam. Więc dla mnie to było zaskoczenie. Yy, tam jest jakaś dobra historia, yy, jakaś rodziny, coś tam. Co, co się z tą rodziną. Nie wiem co to do końca jest, ale, ale wiem, że to było fajne, ma fajne recenzje i chciałem to obejrzeć wiem że, wiem, że teraz w Polsce, a widzisz, ty jesteś w Niemczech, ale wiem, że w Polsce teraz będziecie mieli chyba jakiś sens tego Na zasadzie jakieś powtórzenia, więc tak, czy zasłużenie, nie zasłużenie, nie wiemy Więc w reżyserii jest tak samo, aktorki mamy, Rena Zellweger Judy. Kompletnie e, nie widziałem tego filmu, ale widziałem tą kreację i powiem Wam, że e, no, ja, ja jej w tym nie poznałem. Kompletnie e, nie, nie widziałem, e, że ona może tak wyglądać w ogóle. E, to jest jakiś tam biograficzny film e, o jakiś tam... E, E, chyba nie chcę nie chcę ściemnić, ale po prostu jest to biograficzny film więc rewelacyjna e, kreacja i słuchajcie no, no i Joker, Feniks e, Jacques'in wygra w końcu e, czy wy oglądaliście w końcu tego Jokera? Tum, tum, tum. no ja tak no ja tak, niestety nie Michał, tak. no i co, R R Rafał chyba należała mu się nie? Chyba, chyba ciężko byłoby przebić coś takiego no uważam, że to było dobre, jak najbardziej. Cały film tam może mógł mieć swoje wady, ale gra aktorska była jak najbardziej mega, mega na poziomie. Ale wy, wiecie co? Bo, bo, bo jeszcze, tak, ja w ogóle się z tym zgodzę. E, w ogóle e, możecie sobie zobaczyć, jakie on tam dał e, przemówienie, jak dostał tą statuetkę ogólnie. E, dosyć ciekawe, dosyć mocne e, ogólnie o ludziach, o społeczeństwie, o, o, o tym, jak my to wszystko... E, postrzegamy i ogólnie. Bardzo fajne jest z napisami na YouTubie. A słuchajcie, oglądaliście tych dwóch papieży? Ktoś ogląda w ogóle z was? Nie. Michale też nie? Nie, jak ja Paul Fiction nie zobaczyłem, to myślę, że dwóch papieży nie bo, bo, bo, bo tam jeden aktor, jeden z tych papieży dostał nominację do Oscara. Jestem ciekaw, kurczę, no to tak dobrze zagrał. Więc ten... Tu była jeszcze nominacja do, dla DiCaprio pewnego razu w Hollywood ale no myślę, że jednak DiCaprio to DiCaprio, no on, on jest jakiś taki charakterystyczny, jednak Phoenix Zagrał zupełnie co innego, więc więc należało mu się, zresztą wyszedł pewne schematy, jeżeli chodzi o, o o rolę ogólnie, więc to jest bardzo fajne. Słuchajcie, aktorka droga planowa, ja oglądałem ten film, to jest Laura Dern z historii małżeństwa, ja mam małżeńska, ja wam mówiłem o tym filmie, to jest, to jest ta to jest ta prawniczka. I powiem Wam, że ona świetnie zagrała. I nie wiem, jak reszta tych filmów, ale bardzo fajnie, że ona dostała ten aktor, ona była powiem wam, że była kluczowa w tym filmie. I, i, i dobrze naprawdę dobrze to robiła. No i co? Mamy aktora drugoplanowego Brada Pita. Pewnego razu w Hollywood oglądaliście ostatni film Tarantino? tom, tom, tom, tom. Nie, ominął, ominął mnie, niestety. A, szkoda. Niestety. Okej, okay, no dobra. Był bardzo długi, był bardzo długi. Powiem wam, że Brad Pitt faktycznie, fajnie to zrobił, fajnie to zagrał. Co ciekawe, myślę, że mu się, myślę, że mu się należało, bo on, on tam po prostu grał taką postać, która miała na wszystko wyjebane. I bardzo fajnie to robił. Ale co ciekawe, w aktorze drugoplanowym mieliśmy dwie nominacje z filmu Irlandczyk. Mieliśmy dla Al Pacino i dla Joe. Który, który tam on jest tam młodszy, starszy. E, więc to jest dziwne, że z dwóch, z jednego filmu były dwie nominacje dla aktora drugoplanowego. No ale Irlandczyk powstawał 10 lat. E, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale na Netflixie jest też fajny film na, e, na temat Irlandczyka 20-paru minutowy, jak powstawał Irlandczyk. E, właśnie z tymi wszystkimi aktorami, więc polecam. E, słuchajcie, no dobra, scenariusz e, oryginalny Parasite. To jeszcze tego nie obejrzeliśmy. Później mamy scenariusz adaptowany Joe Joe Rabbit. E, miałem się na to wybrać. E, to może być dobre, ale się niestety nie wybrałem. E, to już was nie pytam. E, słuchajcie, animacja to story 4. Kurczę, no to, to, to muszę obejrzeć. To history zawsze tu lubię. Tu jestem zawiedziony. O! Czemu? Bo chciałem. O! Wie, wie, wie, wie, wiecie jakie były nominacje? Byliśmy, były, jak wytresować Smoka 3, I lost my body, był Klaus i Missing Link. I jesteś zawiedziony, bo jest to 4. Oglądałeś w ogóle Michał? Tak, byłem w kijenie na to No 4 I po prostu to jest no. to Story, które było 1, 2, to nie, nie było coś, coś, nie był żaden efekt wow. Po prostu była animacja, którą znamy od pierwszej części tej story. Mhm. Za to jestem zawiedziony, bo nominowany był Cloud, który mocno chwycił za moje serce i Byłem pewny, że Klops swoją animacją, swoim fajnym przesłaniem w filmie po prostu zgadnie tego Oscar'a, no ale to historia 4, taką historię, która już, już przewija się w naszym życiu od kilkunastu lat, no, trochę, trochę jestem tak zawiedziony tym, tym e, wyborem. E, ja w ogóle jak e, przeanalizowaliśmy tego, e, jak, jak sobie patrzymy na tą Oscary, i tak patrzyłem, że tam i tam czytam nagłówki, że o, Netflix w wielkim przegraniu, to tak sobie myślę, że chyba jednak akademia boi się dawać filmom Netflixa cokolwiek, bo w sumie tak na tą sprawę na, na sporo tych nawet nominacji dostali tylko jedną Oscar, jednego Oscara i to właśnie e, za tą drugą planową rolę, a naprawdę tych nominacji było sporo i w sumie z tego co słyszę, to ten klaus naprawdę jest dobry i faktycznie jest to co innego i muszę z tobą się zgodzić, niezależnie od tego jak dobry jest to history no to jednak to jest, to jest kolejna część animacji ja nie wiem czy któraś część też jeszcze nie dostawała Oscara nie wiem właśnie czy trójka nie dostała Oscara albo, albo jakaś jedynka, dwójka I, i, i faktycznie, kurczę, no szkoda szkoda, szkoda, bo, bo czuję, że tu bardziej się to należało no, więc słuchajcie, no to mamy, mamy animację później mamy dalej film międzynarodowy to, to jest to samo dokument słuchajcie, o dokumencie chciałem troszeczkę powiedzieć jest dokument, on się nazywa American Factory E, czy wy w ogóle wiecie, co to jest? E, pewnie nie. Ale ale wam zaraz powiem, że ten, ten dokument, który dostał w tym roku Oscara, e, wyobraźcie sobie, e, możecie go sobie obejrzeć na Netflixie. On jest już od dłuższego czasu na Netflixie. I fabuła tego dokumentu jest następująca, że e, mi, miliarder z Chin otwiera fabrykę w Stanach e, i e, i zatrudnia amerykańskich robotników, co szybko prowadzi tam do jakichś konfliktu kultur. I to może być bardzo fajny film właśnie o tym, co się w sumie dzieje w takich fabrykach. Mamy różnego rodzaju problemy jakieś z, z, z różnymi nacjami w pracy. Powiem Wam, że sam u, u, mnie, u mnie pracuje w sumie czterech Cztery, cztery, e, osoby z czterech różnych krajów w sumie, ale, ale, ale jest, jest w miarę w porządku, wszyscy są bardzo bardziej życzliwi i raczej jest w porządku tutaj jest, tutaj jest niestety e, to takie bardziej hardkorowe i myślę, że po prostu e, chodzi o jakieś prawa pracowników, ale ch, chętnie można to obejrzeć, w końcu dostało Oscar choć American Factory e, jest to na Netflixie no Słuchajcie, zdjęcia 1917, no to wojenny film z dosyć fajną młodą e, obsadą, jeszcze tego nie ugryzłem, e, może może kiedyś e, muzyka Joker, piosenka w, z Rocketmana, oglądaliście Rocketmana, w ogóle na HBO się pojawiło Rafale, więc jeżeli nie obejrzałeś e, film o Eltonie Johnie, e, to masz możliwość, bo Rocketman właśnie na HBO wczoraj wjechał. To właśnie piosenka, okay. jakaś tam piosenka z tego wygrała, efekty specjalne 1917. Czy wy oglądaliście Kuralwa? Czy ktoś z was oglądał Kuralwa nowego, tego, tego takiego? Nie, nikt. Tak? Nie, niestety, nie. u mnie nie. w Niemczech omijam kino. Kurczę, bo właśnie chciałbym zobaczyć tutaj nominację, e, ale, ale ten. <śmiech> Efekty specjalne Irlandczyk też dostał, no to, e, chodzi o te ich post postarzanie. E, no, film wojenny 1917 z pewnością, myślę, myślę, że to będzie dobrze wyglądało, aczkolwiek film nie wiem jaki jest. Później mamy charakteryzację, gorący temat, kompletnie nie wiem, co to jest, kompletnie. Później scenografia, czyli pewnego razu w Hollywood, spoko, kostiumy, małe kobietki. Ha, akurat na tym byłem, mówiłem chyba dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu, nie, trzy, cztery, dwa odcinki temu. Więc tak, no, to spoko, no, charakteryzacja była bardzo, bardzo dobra, można było się troszeczkę wczuć w ten klimat tych lat dziewiętnastych. W no, no, lat 19. Dalej mamy Ford versus Ferrari na montażu. Kompletnie nie wiem, co to jest. No, ten Lemon. Historia tych wyścigów A no lemon. tak, przecież to jest to. Tak, tak, oczywiście tak. No i właśnie to jest dobry film, który bym też chciał obejrzeć. Szczególnie, żeby Beyla strasznie lubię. Christiana Bayla. Zresztą ma fajne bardzo dobre imię. Więc akurat tak, tym bardziej chciałbym to obejrzeć. Eee, i to samo też montaż dźwięku dostało eee, dźwięk mamy najlepszy w 1917 roku, metrażowe to już nawet nie będę mówił, bo to nie ma sensu, eee, summa summarum e, Parasite zebrał najwięcej Oscarów, bodajże 3 albo 4 przeczytałem, eee, chyba 4 eee, i, i w sumie to by było na tyle Oscary jakby nie było nie wiem czy oglądaliście tą galę, ja bym pewnie sobie obejrzał bo ja, ja lubię oglądać te Oscary ale no niestety dzisiaj rano byłem w pracy i nie, nie dało rady, ale e, nie wiem czy wiecie tą galę e, oczywiście jak to, jak to zwykle gale, e, gale oscarowe e, prezentują dwie osoby e, na ogół nie wiem co to była za kobieta, ale był dru, drugą osobą był Spike Lee I słuchajcie, on, on założył, e, możecie sobie zobaczyć to w internecie, on założył zajebisty garnitur, w ogóle był cały na e, cały, cały bym na fioletowo z żółtymi wstawkami, garnitur miał fioletowy, okulary miał fioletowe i na garniturze miał napis 24 e, wygląda trochę śpiesznie, no ale, ale ale naprawdę pro za, za, za to jak e, jak się ubrał, tak? Eee, odnośnie do sytuacji. Więc więc bardzo fajnie to wygląda. Możecie sobie to zobaczyć. Eee, I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o skary eee, przeszły. Sporo rzeczy obejrzałem, sporo rzeczy nie obejrzałem. Na pewno mam jeszcze troszeczkę do nadrobienia. Eee, I tyle. I tyle. Eee, dobra, więc Rafale. Eee, mówiłeś, że masz tam jakieś fajne słuchaweczki. Eee, więc możesz popowiedzieć troszeczkę o swoich słuchaweczkach. No, wiesz co, mam je już w sumie od miesiąca, o tyle dobrze, że może nie na wszystkich aukcjach, ale ale ten akurat, to co mi się udało znaleźć, to była przesyłka bezpośrednio z magazynu w Polsce, więc dosłownie były następnego dnia u mnie dostarczone. Czyli, przez czyli, czyli, czyli, czyli nie mają wirusa? No nie ma, znaczy wiesz, to wirus akurat i tak nie idzie z paczek, ale mm, mając tam jakieś zakupy porobione, widzę mocne opóźnienia i oni mają bardzo duży problem z tym teraz i nawet jakieś tam promocje odpalają taka a propos tego wirusa, że żeby... Ale ale ale ale w, w, wiesz na falę, czemu oni fale nie odpalają te promocje. Bo w, w ogóle nie, nie wiem czy wiecie, ale ludzie faktycznie faktycznie boją się teraz brać coś z Chin. Wiesz, a to nie ma żadnego co? znaczenia. Ale to, mają, nie ma ale, ale to nie, nie na nawet tym nawet pojawiło się specjalne oświadczenie, się, że bakterie wytrzymują 48 godzin. To nie jest problem w tym. Problem jest w tym, że yy, oni mają pozamykane te magazyny wysyłkowe, bo to są zbiorowiska, gdzie pracują wiesz setki osób i oni to zamykają. Mhm. I magazyny nie wysyłają. Ja mam przesyłkę, która pierwszy raz od kiedy cokolwiek zamówiłem, pomimo tego, że nowy rok już chiński, wiesz, święto się zakończył, to przesyłka leży ponad dwa tygodnie i nie została jeszcze wysłana. Pomimo że to a ty, było, ty, a ty dostajesz, a ty dostajesz informację kiedy ona została wysłana? Tak, tak, tak. tak jest taka aktualizacja. A to ciekawe. I dopiero to to ciekawe. Od wtedy, od tamtego momentu możesz ją śledzić. I ona cały czas wisi no tak, i tak, czeka tak. na aż zostanie wysłana, a tutaj nie było z żadnego, wiesz, tam lewego źródła, tylko to była aukcja w miarę tam oficjalna, nie? więc no, na tym są problemy, że po prostu zamówisz coś i nie tak jak zwykle, że tam około miesiąc czasu i tak dalej, tylko nie wiesz, czy kiedy i czy w ogóle ci to wyślą. Czyli Chińczyk, który pakował, może umarł. No na przykład, się no się po się prostu, prostu mają, się. wiesz, z tytułu bezpieczeństwa pozamykane jakieś tam, czy, czy fabryki, czy coś, to na tym polega problem, więc dlatego robią no tak, promocje tak, tak. wysyłki z europejskich magazynów, bo to, co jest w tych europejskich, będzie bez problemu dochodziło, a oni po prostu będą to jakoś starali się zasilać, wiesz, kontenerami czy czymś, no cholera wie, w każdym razie w każdym razie słuchawki typu TWS, czyli takie coś coś w stylu AirDotsów, tak? które weszły w pudełeczku, które je ładuje i one tam potrafią 2-3 godziny sobie działać bez jakby za jednym wyjęciem potem się doładowują w tym pudełeczku, jak je zdejmujesz i automatycznie się parują i tak dalej. Można powiedzieć, że są takie bezobsługowe. No, kompletnie jakby nie, nie, nie, wyobrażam sobie i mija mi się to z celem, żeby tam jakieś 700, 800 zł za, za słuchawki wiesz, od Apple dawać, czy tam też jakimś melomanem, nie jestem, żeby od konkurencji też używać takich sprzętów, ale, ale takie, żeby mieć w kieszeni coś takiego i, i wykorzystać, które, które, po prostu można w odpowiedniej sytuacji, czy nawet teraz na nich nagrywam, znaczy dźwięk nie idzie z nich, ale, ale jakby używam ich dochodzenia. Czy, czy w różnych innych sytuacjach, to, to jest to mega wygodne. I mówimy tutaj o słuchawkach firmy Tronsmart, która w sumie dosyć sporo sprzętów audio robi, bo ma i głośniki Bluetooth i, i właśnie tych słuchawek też kilka, mm, kilka modeli. I to jest model Spanky Beat Pro, jest jeszcze kilka innych dostępne, jakieś Onyx i tak dalej. One się w zasadzie różnią tym, że jedne lepiej grają, drugie mają y, aktywne wyciszenia szumów, trzecie tam jeszcze troszeczkę coś innego, ale ogólnie rzecz biorąc, no opierają się między innymi na tym samym wiesz, procesorku, wyposażeniu i tak dalej. Ja mam wersję bez tego żadnego aktywnego wyciszania, bo i, i tak zwykle korzystam y, z nich w domu albo albo po prostu z jednej przy okazji, wiesz, żeby mi tam ten dźwięk lecił i to jest chyba najfajniejsze, że mają ładny dźwięk, Dają całkiem niezłe y, ogólną jakąś głośność i basy i przede wszystkim się parują bez najmniejszego problemu, czyli od razu wiesz po wyjęciu z pudełku, czy jedną wyjmiesz, czy y, dwie, czy, czy lewą, czy prawą, to nie ma problemu zawsze ci złapie od razu z telefonem. Czy jak do jedną masz wuchu wyjmiesz drugą, to też ci się sparuje, a to nie jest takie oczywiste, bo to parowanie najczęściej w tych sprzętach jest trochę, trochę wadliwe. Kosztowały raptem 90 zł. Mm, no i są naprawdę godne polecenia. Pudełeczko yy, raz mi sprawiało problemy na samym początku, bo, bo jakoś się dziwnie tam zawiesiło i yy, tak jakby cały czas yy, były w trybie wyszukiwania i, i gdzieś tam czerpały baterie, no, ale powiedzmy po jakimś resecie już problem zniknął. Fajne jest też pudełeczko, bo pomimo wejścia na USB typu C, to ono ma wbudowany w podstawkę kabelek, który po prostu możesz rozwinąć i gdzie byś nie był, to do zwykłego portu USB sobie wpiąć i je podładować, więc co, czy przy laptopie, czy wiesz, u kogokolwiek możesz sobie, nie nosząc ze sobą kabla, od razu tam je podładować, jak, jak potrzebne Ci jest więcej korzystania. Ja sprawdziłem też tą baterię i ona może faktycznie dwie godziny mieć jakieś ograniczenie, dwie, dwie i pół, jeżeli się cały czas słucha muzyki jakoś głośniej, ale w takim użytkowaniu jak powiedzmy do jakichś rozmów, dopuszczania jakiegoś dźwięku nie, nie ciągiem, tak jak teraz na przykład do nagrania, no to mi się raptem do połowy słuchawka rozładowała podczas dwugodzinnego nagrania na ostatnim testując. Mhm. Pytanie no. mam. Ja też. No dobra. Czy czy pudełko jest też powerbankiem? Mowacza tak, właśnie jest pudełko to... jest powerbankiem. Ono ma tam chyba 500 miliam pojemność i właśnie pudełko ładujesz. Nie ładujesz słuchawek, słuchawki no, tylko wrzucasz tak do niego. I mniej dopadnie... więcej z pełnego pudełka ile razy można naładować pięć, słuchawki? Około 5 Pięć więc razy. Ja, no, to, jest, ja tego, to jest spoko. Ja tego w ogóle pięć razy, ale słuchawki całkowicie rozładowane. A ja pudełko na swoim użytkowaniu ładuję, powiedzmy raz na yy, dwa tygodnie. Od ostatniego naszego nagrania go nie ładowałem. Ono ma wskaźnik diodowy, wiesz poziomu naładowania, więc też nie będzie żadnego tam zaskoczenia. Jakieś tam magnetyczne uchwyt na słuchawki, więc one też wskakują i nie wypadają. Tak samo klapka się nie otwiera powiedzmy sama w kieszeni i jest nieduże, przede wszystkim leciutkie, naprawdę nie przeszkadza w kieszeni wiesz jego noszenie. Więc poza tym kabelkiem wbudowanym, poza tym, że ładnie grają i się dobrze parują, jeszcze z takich ciekawych funkcji jest to, że mają dotykową obsługę, a tutaj takim głównym, powiedzmy najpopularniejszym konkurentem są słuchawki od od Redmi tak naprawdę, wszędzie rozdawane po jakieś tam 100 zł chyba one kosztują normalnie w Polsce i zauważyłem, że dosyć dużo ludzi je nosi. Gdzieś tam na mieście, na ulicy, no ale one niestety mają wciskany przycisk. Jak chcesz cokolwiek zrobić, to, to musisz po prostu wciskać sobie słuchawkę głębiej w ucho. Te słuchawki się bardzo ładnie mieszczą całe, jakby chowają w uchu, więc powiedzmy, że patrząc na wprost na drugą osobę, to nie widzisz, że coś tam z ucha wystaje. I, i nie wypadają Jakby nie, nie stwierdziłem problemów, żeby wypadały Tam standardowo jakieś trzy końcówki są w zestawie, no to już każdy musi sobie dopasować nie mają żadnej tam dodatkowej gumeczki, która jeszcze trzyma tą słuchawkę w uchu tylko tyle co jest po prostu wepchnięte tak nazwijmy to do kanału ale, ale, ale poza tym mm, znaczy no i tak nie wypadają więc to jest jakby wystarczająco uchwyt i wyprofilowanie obsługują asystenta Google, obsługują play, pause, odbieranie, przewijanie do następnego utworu i nawet po aktualizacji chyba ostatnio widziałem, że tam jest obsługa podgłaśniania i przyciszania. Ale to się oczywiście trzeba nauczyć tych komend, żeby to kliknąć kilka razy czy coś w tym stylu, bo to, to w ten sposób działa. nie? No ogólnie jest to tyle upierdliwe, że, że, że się często w niechcący rozłącza połączenie albo albo cokolwiek jak się dotknie, jak się zapomina o tym, że to jest dotykowe, no ale ogólnie rzecz biorąc to na pewno jest to wygodniejsze niż fizyczny przycisk wciskany no i, i co, no jakieś dwukolorowe podświetlenie niebiesko-czerwone, więc tam chyba łącznie trzy kolory, bo z fioletowym jeszcze potrafią tam mrygać i jakieś komunikaty dawać, jak się je wyjmuje, wkłada do pudełka, paruje, czy, czy tam coś takiego. Bez problemu się parowały z telefonem, z komputerem i paroma innymi urządzeniami. No i co? No i działa też w pojedynkę, zarówno jeżeli chodzi o rozmowy przez nie. I te rozmowy no nie są tak dobre jak normalnie z telefonu, ale w gruncie rzeczy są do przeprowadzenia i jakoś za wiele osób mi nie krzyczy, żebym strzedł zestawu słuchawkowego, o ile nie jestem gdzieś na ulicy, tylko, tylko na przykład w pomieszczeniu albo w samochodzie i druga dobra rzecz no to, że można puszczać sobie dźwięk również muzyczny z jednej słuchawki czego takie typowe zestawy bluetooth, wiecie, słuchawki do rozmów no, zwykle nie pozwalają tak? jeżeli coś jest rozpoznawane jako zestaw słuchawkowy do rozmów to to nie pozwala multimediów puszczać na jedną słuchawkę, tutaj nie ma tego problemu więc można sobie w tle jakiś podcast powiedzmy puścić na jednym uchu słuchać i mieć, mieć to gdzieś tam w ten sposób wiesz, rozwiązane no, więc smart spanki bit nie wiem czy coś jeszcze chcecie o nich wiedzieć jak nie to polecam po prostu i tyle. E, Rafale jakiego koloru masz je? Czarne Czarne o to dobrze bo, bo cały czas widzę, że że większość tych słuchawek jest białych i w kurwę ten kolor właśnie chciałem im czarne słuchawki. Mnie też w one są czarne i mało się rzucają w oczy przede wszystkim nie mają tego wystającego pipsztyka, tak jak wiesz ipodcy więc nie wyglądają o, jak też po dobre, prostu też dobre. zwykłe dobre. wiesz z urwanym kablem tylko tylko mówię masz elegancko tą słuchawkę wrzuconą. Fajne jest też to, że ona się potrafi trzymać w uchu bez dociśnięcia, że tak się wyrażę, czyli oczywiście na, na jakby jakość, czy też głośność jakby słuchanej muzyki, załóżmy na odczuwanie basów, to ma wpływ to, czy, czy jakby ona jest dopasowana wiesz, tą gumką w kanał, czy po prostu troszeczkę luźniej umieszczona w uchu. Basy będą zawsze wtedy wiesz, cichsze, ale też można je po prostu włożyć tak, że nie wypadają, a jednocześnie nie wyciszają ci całego e, świata dookoła, czyli powiedzmy od razu usłyszysz, jak ktoś coś do ciebie mówi, nie? Mhm. E, tak, no. ale e, z dźwięku jesteś zadowolony, jeśli patrzysz na swoje na przykład jakieś poprzednie słuchawki? Tak, na, na, pewno, grają, na pewno grają lepiej niż, niż poprzedni model, który kupiłem z tym pałąkiem, jakieś tam, no to były jedyne z pałąkiem, więc one tam nie, nie stawiałem na jakoś dźwięku jakoś mocno e, i Poza samą jakością dźwięków też jest fajne to, że nie ma w żaden sposób, nie jest odczuwalne, kiedy one pracują, a kiedy nie. Po prostu kiedy jest cisza, to jest cisza, a jakiekolwiek powiadomienie czy, czy, czy puszczenie czegokolwiek. Wiadomo, że one mają jakiś tryb czuwania, bo ja potrafiłem z jedną słuchawką kiedyś przechodzić chyba z pięć godzin i ona się nie rozładowała, ale ja nie słuchałem wtedy muzyki, tylko ona była w trybie czuwania po prostu na telefonie, nie? No wiem, wiem. Więc przychodziły mi powiadomienia, wiesz, tak do ucha bezpośrednio i tak dalej i nie ma czegoś, co zauważyłem kiedyś na innych słuchawkach, to w sumie na dwóch różnych Hmm, że było słychać ten szum tak jakby kiedy się wchodzi w tryb mówienia tak jakby się wiesz przez krótką falówkę ktoś naciskał guzik yy, słychać, że nawiązane połączenie szum taki dopiero wiesz wtedy odtwarza się dźwięk nie? to tutaj hmm. jest wiesz bez żadnych opóźnień bez niczego po prostu jest zerowa głośność to jest zerowa głośność i nie ma szumu żadnego hmm. Okay, no, czyli... więc, no wiesz tak jak za 9 dyszek, no to warto. Polecam, wiesz tych testów jest dużo słuchawek różnych, ale ale no, wydaje mi się, że te są naprawdę fajne. No tutaj specyfikacja, powiedzmy yy, tych chińskich sprzętów jest jest przeogromna, ale też skorzystałem z polecenia na pewnej grupie tam technologicznej i wiele osób się o nich pozytywnie wypowiadało i w sumie to jestem bardzo zadowolony, wiesz po po raptem miesiącu użytkowania, tak żadnych jakichś takich większych wad nie stwierdzam. Może się spotkać, że wiesz, że zależnie od ustawień telefonu czy czegoś, że na przykład yy, on nie będzie odpowiednio obsługiwał dotykowo, bo telefon przejdzie w tryb jakiegoś głębokiego uśmienia, uśpienia, jak jest zablokowany nie? i z tym się spotykałem, że nie wywołasz na przykład asystenta Bluetooth przez to, nie? Ale czy tego Google'a, ale to nie jest jakaś tam kluczowa funkcja tak naprawdę, ważne, żeby dobrze odtwarzały muzykę, przewijały ją, pauzowały, nie? No tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dobra, e, ja w ogóle się później po odcinku spytam, żebyś mi jakiegoś linka wysłał do, do nich. Zainteresuje się nim. E, bo wiem, że ty tam raczej ogarniasz sobie takie rzeczy zanim kupisz, więc wiem, że to pewnie będzie w porządku, więc może sobie sam je zapodam za stówkę. to tam. Jak, jak, Dokładnie, jak to... no to jest śmieszny pieniądz jak na coś takiego, nie? Mhm. No bo... A jak wygląda trwałość tych słuchawek, czy, czy materiał się w jakiś sposób zużywasz? Nie, tak... nie zauważyłem żadnego zużycia, a co więcej yy, co najmniej z pięć razy mi już wypadły na podłogę gdzieś w jakimś markecie czy coś, bo po prostu wiesz, yy, wypuściłem je z ręki, wyciągając zucha, albo tam niesprawnie wsadzałem do pudełka, czy coś. I pomimo tych upadków na ziemię, wiesz, nie było żadnego problemu. No Deptania jeszcze nie próbowałem, ale. Ale powinno być okej. Okay. mi spoko. Wyglądają naprawdę spoko, bo wykończenie mają takim wiesz, połyskliwym plastikiem, więc to nie wygląda tak jak te, te właśnie airdocy, które są po prostu bardzo wiesz, upośledzone wizualnie i posiadające jedną białą diodę. Bo tutaj, wiesz, i, i ta obsługa jest łatwiejsza, jeżeli masz czerwono-niebieską diodę, bo też widzisz od razu, co się dzieje. To jest takie bardziej charakterystyczne. No jakby... Wszystko z nimi jest w porządku, no chyba, że ktoś szuka tej wersji, no bo tam są trzy modele z tej firmy, tak, no więc jeżeli ktoś się upiera na aktywną wyciszanie szumu, no to to musi sobie kupić ten, ten inny model i powiedzmy yy, nie gwarantuje jaka tam jest jakość dźwięku. No te, te były wybrane przeze mnie, bo wszyscy mówili, że one mają właśnie najlepszą jakość dźwięku kosztem załóżmy tego wyciszania szumów, nie? Mm -hmm. No tak. No, no i korzy korzystają, też, korzystają też właśnie z tych wszystkich prawidłowych dekoderów y, bluetooth i, i w oparciu są tam o technologię wiesz, na Qualcommie opartą, więc nie ma, nie ma problemu w tym. Mhm. Z parowaniem, jakimś przerywaniem dźwięku, nie? Yy, dobra. Yy, Rafale, bo były cztery rzeczy. Powiedziałaś o dwóch, teraz o trzeciej. Była jeszcze czwarta? Sorry za Ale. tą pauzę. No czwarta, wiesz co? Bo miałem cztery wrażenie, że rzeczy. Były cztery rzeczy. A nie a cztery nie rzeczy, ale trzy były, wiesz, bo były Aha. głośniki, były soundbar, były żarówki, które wpadły też. Aha pamiętam. Aha, dobra. Chodziło ci o ciężarówki. żarówki. I one też no, były wiem. powiedziane już, nie, więc tam się dobra. wszystko dobrze spisuje. No i teraz słuchawki, więc to, to sprzętowo mamy tyle. No jeszcze ci zrecenzuję za dwa tygodnie skarpety PlayStation, bo kupiłem dzisiaj, o, ale proszę, jeszcze nie a, testowałem. A ja mam, a ja mam trzy pary. A ja mam trzy pary. To znaczy wiesz co powiem tak jeżeli mamy odcinek mieć jutro albo pojutrze udostępniony to, to, to dzisiaj dostałem plotę że w sieci Tesco się pojawiły więc jak komuś jeszcze Tesco nie zlikwidowali bo wiadomo że Tesco się powolutku powolutku gdzieś tam wyprzedaje likwiduje no to mogą spojrzeć czy nie, nie trafią jakiegoś tam gadżetu w w Polsce, Rafał. W Polsce, oczywiście zaznaczam w Polsce. Tak. W Anglii ma się bardzo dobrze i to jest jedna z głównych takich sieci, jeśli chodzi o. No, zresztą to, to desk jest angielski, więc e, to samo przez e, Dobra, czy jesteście gotowi na doświadczenie? Tak. Dobra, więc. No, o kurde. <laughs> e, dobra, słuchajcie. E, Death Trending, yeah? tak? Je, yeah, Boże, tak. E, słuchajcie, e, no. Hideo Kojima, ja z tym padem nie miałem kompletnie nic wspólnego. W te metal e, Gear Solid to ja tam pograłem, Oho, w całym życiu dwie godziny, może trzy w sumie, e, więc e, ja, ja nie wiem o co mu chodzi w ogóle. E, no, ale jest jakiś tam, jest jakiś tam, e, e, jest jakaś osoba, która robi te gry i robi te je podobno dobrze. No dobra, no to wpadnij do Stranding i sobie to odpalam. Więc słuchajcie, odpalam najpierw tą grę. Ja tam jest dosyć długie wprowadzenie no i oczywiście. Wjeżdża, wjeżdża nasz główny bohater, którego bardzo dobrze możecie znać z w serialu Walking Dead A żeby było śmiesznie, powiem wam, że, że będzie parę, na, parę nawiązań do tego serialu. Przede wszystkim będzie na przykład stacja, w której, z której Walking Dead się wywodzi. Więc mamy to. Słuchajcie, no Norman Reedus. On jest on jest głównym, główną postacią w tej grze i nim będziemy sobie przeczesywać. W sumie to są stany, całe stany. Słuchajcie, pierwsze co robi na mnie wrażenie dosyć niezłe to grafika. Od razu po poleniu tej gry. Mówię sobie kurczę, te konsole jeszcze dają radę i powiem wam, że ładnie są w stanie wycisnąć. Ja oczywiście nie mam Pro, więc wydaje mi się, że na Pro to może wyglądać jeszcze lepiej, czy tam, a nie, no na Xboxie tego nie ma. E, więc e, tak sobie pomyślałem, kurczę, naprawdę ładnie to wygląda. I powiem wam, że tak przez pierwszą godzinę, dwie, trzy, ja po prostu byłem oczarowany. Byłem oczarowany tą grafiką, tą grą i muzyką, która jest w tle, bo w pewnym momencie ta muzyka się pojawia, słuchajcie, więc wpadamy do e, Stanów to jest gdzieś tam e, coś tam się wydarzyło, to troszeczkę wygląda jak po jakimś wybuchu nuklearnym ale to tak do końca nie jest e, też, też chcę troszeczkę bezspoilerowo to robić bo e, no to jest, to jest to jest główna rzecz, e, jeżeli chodzi o tą grę, e, czyli właśnie e, fabuła e, więc staram się, e, będę starał się tego unikać i słuchajcie, chodzimy sobie, chodzimy sobie, dowiadujemy się, że jesteśmy kurierem i mo możemy zabierać jakieś paczki, które są dookoła nas, jesteśmy gdzieś tam w górach, w gór górzystym terenie, może nie jakoś wysoko w górach, ale po jakimś tam górzystym terenie, trawka, woda i po prostu jesteśmy kurierem i możemy gdzieś tam coś dostarczyć. No i, no i, no i to mniej więcej będziemy robić. E, I słuchajcie, i, i na tym głównie będzie polegała gra, będzie polegała na dostarczeniu z miejsca A do miejsca B e, pewnych rzeczy, pewnych paczek, ludzi, różnego rodzaju dziwnych rzeczy, naprawdę, tam, tam są naprawdę dziwne rzeczy, czasami. E, na ogół z miejsca A do miejsca B e, czasami trzeba będzie coś ukraść, czasami będzie trzeba coś zabrać. E, Czasami będzie, no będziemy też zabijać ludzi i tak dalej, ale głównie to jest gra drogi, którą w której po prostu będziemy przemierzać e, stany. E, suma summarum, e, e, tak tak fabularnie wam tylko powiem, tak e, tak o początek, te pierwsze tam 50 godzin, że suma summarum chodzi, chodzi głównie w tej grze o to, że e, żeby połączyć sieć do sieci hil, hil, hilarnej całe stany żeby był kontakt bezpośrednio z całymi stanami, bo to wszystko jest jewnięte i teraz i teraz jest chujowa komunikacja i ogólnie ogólnie, ogólnie chodzi o przepływ danych, drukarki. E, to, jest, to, to jest tam głębsza sprawa, ale musimy po prostu chodzić po całych tych stanach i je podłączać do sieci w jakiś tam sposób. I na tym polega gra. No ale oczywiście poza, poza tym, co mamy w gameplayu, tam jest jeszcze dosyć gruba fabuła, są metafizyczne jakieś... E, metafizyczne jakieś e, rzeczy które które które które wprost nie są też pokazane e, będziemy to wszystko e, będziemy to wszystko odkrywać e, mechanika jest stosunkowo e, skomplikowana, jeśli chodzi o początek. Ja w ogóle miałem troszeczkę problemy z ogarnięciem niektórych elementów w tej grze. E, mamy w ogóle coś takiego, że jeżeli odkrywamy jakiś element, bo to jest też fajnie pokazane, bo na przykład mamy jakąś tam paczkę, idziemy, oddajemy, ok. E, I później idziemy gdzieś dalej. I na przykład odkryjemy dodatkowe miejsce, jakiś węzeł centralny gdzieś tam od nas i odkrywamy go i podłączamy do nich, to oni dają nam zawsze jakiś projekt, na przykład, nie wiem, jakiejś broni, motoru, samochodu, bo tam można też jeździć, dają nam, nie wiem, jakiś pancerz na przykład, skafander, różnego rodzaju rzeczy. I To jest fajne, bo pomimo tego, że to jest gra drogi, bo się non stop chodzi to po prostu odkrywając poszczególne tam powiedzmy te, te węzła, te centra i tak dalej oni coś tam dają i przez to odkrywamy sobie tą grę, tak jakby robimy sobie progres sami, my jesteśmy coraz lepsi, możemy dźwigać coraz więcej mamy dodatkowe pomoce do tego i dodatkowe bronie i w ogóle dodatkowe milion, miliard rzeczy które w tej grze są więc to jest fajnie zrobione, cały czas jest taki progres, możemy coraz więcej nosić jesteśmy coraz bardziej dopakowani Sama summarum, nie ma tutaj żadnego experience'a, to troszeczkę inaczej to troszeczkę na czymś innym polega, ale o, o tym wam powiem. Więc ogólnie słuchajcie, mamy jakąś taką właśnie fabułę, żeby łączyć to wszystko. I oczywiście poza tym dzieją się różne dziwne rzeczy, bo my jesteśmy poniekąd wplątani w całą tą fabułę i przez to, co działo się wcześniej, jak do tego doszło, że świat wygląda jak wygląda i, i to jest wszystko pomału, pomału, naprawdę pomału wytłumaczane, Dlaczego jest tak, a nie inaczej? No i właśnie tutaj dowiadujemy się, no niestety muszę o tym powiedzieć, że oprócz tego, że sobie chodzimy po tym świecie, o którym też zaraz powiem, jak się, jak się chodzi w tym świecie, bo to jest też symulator chodzenia i to dosyć rozbudowany, mamy jeszcze normalnych przeciwników, którzy są po rozlokowaniu po planszy, mamy w ogóle mapę i, e, i trzeba sobie rozplanowywać, że jak z tego punktu A do punktu B przejść, bo po drodze widzimy, że aha, dobra, tu, y, mamy takie okręgi i wiemy, że tam są przeciwnicy. Oni mają na nas wyjebane, jeżeli nie mamy paczki, ale jeżeli mamy paczkę, to oni nas skanują i do nas podchodzą i chcą nas zajebać. Więc e, trzeba sobie po prostu cały czas planować, jak będziemy szli. O, dobra, tu są jakieś góry, więc też muszę uważać, bo tu będzie się schodziło z tych górach, jest chujowo i tak dalej, ja mam ciężką paczkę i tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba cały czas planować. Więc ogólnie trzeba uważać na przeciwniku normalnych y, y, człowie, człowieczków, kto, którzy będą do nas strzelać i będą chcieli tą paczkę. później dostajemy fajne rzeczy, że że możemy mieć troszeczkę na nie wyjebane. ale poza tym bardzo ważną rzeczą w tej grze są tak zwani wynurzeni. Czyli to są takie, uff, jak, jakby to powiedzieć, jakieś takie stworzenia z innego świata. To jest e, dokładnie wytłumaczone w tej grze, co to dokładnie jest, ale ja wam tylko tak powiem, że to są po prostu jakieś stwory z innego świata, których do końca nie widać, ale mamy, to jest prawdopodobnie Kojima, mamy eutka, czyli takiego bobasa, z pewnością widzieliście go, którego macie go do piersi i on wyczuwa te rzeczy i wy wiecie, że w pobliżu są, są e, wynurzeni i musicie w o niej chodzić, starać się je omijać, bo e, odpala wam się taki wiatraczek. Wiatraczek obok siebie, i mniej więcej widzicie, w którym kierunku on się świeci, e, kręci, jak szybko on się kręci, i wiecie, jak daleko jest wynurzony i dokładnie z której strony jest. Więc staracie się go umijać. Możecie z nim walczyć, ale ja na, gram na najwyższym poziomie, staram się tego nie robić, bo jest ciężko. Staram się go zawsze umijać. E, I po prostu e, trzeba, trzeba, na nich, trzeba na nich uważać, bo jak oni, oni e, wejdziecie na nich to albo was dopadną, to po prostu jest z nimi walka, bardzo nieprzyjemna. Ja, ja nie lubię z nimi walczyć, na, na najwyższym poziomie jest trudno i po prostu no, biorę sobie restart. Więc poza tym, że mamy przeciwników na panszy, musimy jeszcze uważać na wynurzonych. Wynurzeni pojawiają się w pewnych okolicznościach. Jeżeli zaczyna deszcz padać, które który też, jest, który też jest bardzo nieprzyjemny, bo niszczy wam się wszystko w ten deszcz, bo on jest tam toksyczny i tak dalej, dłuższa historia to wiemy, że zaraz może się pojawić wynurzony, Eudek, dziecko uaktywnia się, już wiemy, że coś jest nie tak, trzeba uważać malutku, po cichutku, trzeba to sobie po prostu przejść więc ogólnie tak, gra ogólnie z tego typu rzeczami jest pojebana robi to w bardzo fajny sposób to jest bardzo fajne, fajnie wytłumaczone to ma wszystko sens jak przemierzamy ten świat no i trzeba na takie rzeczy uważać. i słuchajcie tak jak mówiłem na początku to jest symulator chodzenia więc w tej grze się chodzi jeżeli nie lubicie chodzić to możecie sobie odpuścić tą grę i właśnie z tym miałem problem ponieważ gra jest, gra jest ogólnie na jakieś 50 godzin powiedzmy że ja zrobiłem koło 40 E, niewiele mi zostało, z, już się pojawia pewien e, sorry, już się pojawia pewien mindfuck e, i, i już się robi naprawdę bardzo ciekawie, ale właśnie e, powiem wam, że te pierwsze, e, na początku byłem oczarowany tą grą oczarowany, naprawdę byłem oczarowany, mówiłem wszystkim o kurwa jakie zajebiste, ale jak tak dłużej sobie pograłem wpadła mi pewnego rodzaju monotonia tego wszystkiego bo to wszystko, fabuła ruszała się zbyt wolno ja już ten mechanizm w sumie opanowałem Już widzę po tej grze Czego mogę się z niej spodziewać Wszystko się dzieje bardzo powoli A mam jeszcze, czuję, że mam jeszcze od chuja paczek do, do zabrania I robię to wszystko w ten sam sposób e, Więc nie wiem, czy dawkowanie tej gry Tak, e, że jebniesz ją Na maksa W jeden tydzień jest dobre Pozdrawiam Tomka, Tomka. Czy nie lepiej jeździć sobie po prostu dawkować pomału no, żeby nie, żeby ta monotonia nie przerodziła się w niechęć tak jak ja miałem miałem tak w jednym przypadku czy w dwóch. Miałem tak, że już, że już tak ciężko mi było do niej wejść, szczególnie, że no niewiele się tam dzieje. Eee, tak, bo ma, mamy takie strzały, że szybko się dzieje na początku akcja, a później wszystko zwalnie. To naprawdę tak zwalnia dosyć grubo, oczywiście poznajemy mechanizm wszystko, co ta gra ma dla nas do zaoferowania, wchodzimy w nowy świat, jakaś walka z bosem się pojawia, ale, ale kurczę, no, no cały czas jest e, podobni, pomimo tego, że odkrywamy nowe rzeczy. No i tu, tutaj, tutaj, tutaj bym postawił. E, Znak zapytania czy każdy jest w stanie po prostu e, czy będzie miał ochotę po prostu to kontynuować. Ja wam powiem szczerze, że dla tej fabuły i dlatego jak to jest rozpisane, jakie te postacie są zajebiste. To jest w ogóle bardzo dużo aktorów. Eee, to e, dobrych aktorów, e, to powiem Wam, że e, myślę, myślę, że trzeba, trzeba będzie przez to przejść. Aczkolwiek, e, powiem Wam, że tak jak mówiłem, to jest symulator chodzenia i to faktycznie jest symulator chodzenia. Co chwilę, jak chodzimy po tych górkach, to trzeba uważać tam na jakiś kamieni i tak dalej, w zależności od tego, jakie mamy obciążenie na plecach. Maksymalnie może winność na początku góry około 120 kg, więc nie wiem, czy byśmy by mogli coś tyle udźwignąć, ale załóżmy, że e, nasz główny bohater jest e, zajebisty, więc on może. E, no i słuchajcie, skanujecie i widzicie położenie terenu obok siebie, widzicie, o dobra, no tu jest, tu są Xy czerwone, no to, to jak będę szedł, z ciężkim towarem, to mogę się wyjebać. Więc ja muszę tr troszeczkę uważać na te obszary, i staram się iść tak, tak. Zresztą, jak, jak macie na plecach mało rzeczy, to macie wywalone, jak ten teren wygląda, ale jak macie bardzo dużo rzeczy, ja miałem taką misję e, jakiś czas temu, to powiem Wam, że no, męczyłem się strasznie z tym i było mi naprawdę bo bardzo trudno i naprawdę patrzyłem na ten teren. No i słuchajcie, no, żeby, żeby to było fajniej, e, Chodzimy po tych górach e, Fajnie się chodzi, fajnie się podziwia ten krajobraz Czasami jak e, fabularnie robimy tą misję To odpala się bardzo ładna, fajna muzyka e, Nie wiem, czy niespecjalnie napisana do tej gry Ale, ale naprawdę robi wrażenie I, i tak pokazuje takie osamotnienie naszego głównego bohatera I troszeczkę związaną z tym metafizyczność Która po prostu się udziela w fabule jest to naprawdę muzyka robi wtedy, kiedy się odpala robi i to bardzo dobrze robi. Bo my mamy oddala się tak kamera z oddali, oddali jest ta kamera. idziemy sobie tym bohaterem i po prostu ta muzyka w tle, gdzie w całe nasze chodzenie się wycisza, a ta muzyka jest coraz głośniej i to wychodzi zajebiście. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Szczególnie w tych pierwszych momentach, kiedy to robię. Słuchajcie, poza tym jak już sobie chodzicie to będziecie sobie na przykład będziecie odkrywać nowe rzeczy i na przykład pojawi się drabina bardzo bardzo pod, pomocna jeżeli wchodzicie gdzieś tam pod górę, a jest bardzo stromo czy na przykład jakaś linka, z, z, jakaś linka którą po prostu możecie wbić w ziemię i sobie zjechać do 30 metrów w dół więc to jest dobre, jeżeli schodzicie z góry a jest dosyć stromo później się pojawiają dodatkowe rzeczy na przykład można zjechać trolką z góry na dół, że bierzecie na dół, gdzieś tam na górze i normalnie sobie zjeżdżacie po linie w dół, co też jest bardzo pomocne i takich, takich słuchajcie, takich elementów będzie bardzo dużo i one będą będą bardzo Wam ułatwiały chodzenie po tych górach, po tych terenach bo one są bardzo różne tak Poza tym oczywiście mamy tutaj jakieś tam warunki pogodowe, co fakta, co fakta, trzeba wspomnieć, nie ma tutaj trybu dnia i nocy, ale, ale natomiast jest, są różne warunki pogodowe, jak mówiłem, deszcz jest, trzeba się chować przed deszczem, bo ten deszcz wam psuje wszystko, co macie na plecach, można, można się chować, nie trzeba, ja, ja na ogół mam na niego wyjebane bo i tak to, co mam dostarczyć, to nie zostanie zniszczone w 100%, a swój sprzęt po prostu bardzo łatwo jest wytworzyć, więc mam to w dupie. Ale na przykład w, gór, w wysokich partiach gór oczywiście jest śnieg, chodzi się po nim dużo ciężej, no i trzeba na to wszystko uważać. No i słuchajcie... E bardzo ważnym jest praktycznie przed każdą misją e, wydaje mi się, że przed każdą misją będziecie to robić czyli po prostu przy, przygotowywać się do, e, do tego jak będziecie chodzić i bardzo też ważne jest umiejscowienie tego co będziecie mieli na plecach na przykład jeżeli chcecie sobie wziąć 3 pistolety, 5 pistoletów 7 pistoletów, e, dodatkową drabinę, dodatkowe buty buty są bardzo ważne, e, buty się mogą popsuć i trzeba je wymienić, bo chodzenie po górach niszczy buty i one są bardzo ważne, e, czy, w, czy dodatkowo Worki z krwią, które, które no, po prostu, e, polszone można by powiedzieć, i to wszystko, i to wszystko e, nosicie na plecach. Możecie sobie na przykład broń przyczepić gdzieś tam z prawej strony, no ale jak macie trzy, nie wiem, jakieś strzelby szotgany, czy, czy nie wiem, czy snajperki, czy, czy karabiny, no to nosicie je na plecach. No i na plecach poza paczką, którą będziecie nosić. Ja poza paczką mam jeszcze od chuja rzeczy na tych plecach. No i trzeba to wszystko dobrze dobrze po prostu rozlokować. Z pewnością, nie wiem, widzieliście jakieś meme albo screeny, że czasami no on jest przesadzony, bo, bo ma taką górę na tych plecach, no że, no że, no ja rozumiem, że, że może fajnie, że on to jednak ma i to widać, że to nie, nie chowa tej broni gdzieś tam do kieszeni czy coś, no ale jednak czasami jest to komiczne ile on ma na tych plecach, tak? no i jest, i sam się z tym spotkałem więc tam jest jeszcze taki fajny tryb w którym po prostu sobie naciskacie dłużej i on sobie to wszystko do, dobrze ułoży na plecach tak jak powinno, że nie macie żadnych luk że za bardzo nie będzie was wnosić w prawo albo w lewo bo to też ma znaczenie no i chodząc po tych górach no, trzeba uważać właśnie z dużym ciężarem bo można się wyjebać, no, jak się wyjebiecie to możecie sobie coś uszkodzić na tych plecach czasami są ważne rzeczy do noszenia, są misje, że trzeba coś w ręku trzymać, są misje, że trzeba mieć ludzi na przykład na plecach, więc za bardzo też nie możecie nic ze sobą brać. Jest tego dużo. Więc y, ogólnie y, w naszym symulatorze chodzenia trzeba po prostu uważać, jak się chodzi i chodzi się bardzo przyjemnie. Ja akurat jestem osobą, która lubi chodzić po górach, więc y, y, w ogóle lubi chodzić i lubię chodzić po górach, więc y, dla, mnie, dla mnie akurat to jest przyjemne. Y, no mówię... Nie jest to do końca przyjemne, jakbym miał to robić non-stop, non-stop, non-stop chodzić, ale ale akurat w tym tytule sprawdza się to fajnie, można się fajnie zrelaksować. No i słuchajcie, w pewnym momencie w tej, w tej grze pojawia się taki też problem, że e, trzeba, trzeba e, dokładnie planować te trasy, bo jest coraz ciężej. Pojawiają się e, motory, którymi mo można sobie jeździć. No, One są tam w grze napisane, już nie pamiętam jak tam ale to nie ma znaczenia możecie sobie jeździć takim motorem no ale oczywiście dróg tam za bardzo nie ma mamy taką początkową podstawową drogę, ale ona się kończy i później mamy kamienie no i po tych kamieniach nie jeździ się zbyt dobrze Poza tym motor bardzo łatwo zniszczyć, więc reszta zostaje nam na piechotę. No i słuchajcie, no i chodzicie, tak jak ci pojebanie z jednego miejsca do drugiego, ej ty e, sam, bo e, główny bohater jest sam, sam idź tutaj, bo oni chcą tam, trzeba ich podłączyć do tej sieci, dobra, jedziesz. E, przy okazji weź tam jakąś paczkę czy coś, dobra, ej sam, e, bo tam gdzieś podrukarkę trzeba skoczyć i skoczysz, wracasz. E, musisz coś wykreślić od nich, dobra, skoczysz, wracasz. I słuchajcie, e, przy tym wszystkim cały czas odblokowywane są różne fajne rzeczy, robią na was jakieś tam testy, bo wy jesteście zajebiści, bo to też trzeba wiedzieć, że po, po świecie nie mogą chodzić normalne osoby, tylko muszą być specjalne osoby, jak na przykład Sam, która jest specjalną osobą, jest to wytłumaczone, że jak giniesz to się z tobą dzieje, to, to w ogóle ma potrójne dno kodzimy i jeszcze jest taka opcja, że twoja krew jest specjalna i w ogóle dzięki dzięki tobie możesz w ogóle zabijać swoją krwią wynurzonych i co ty nie możesz zrobić. więc to jest wytłumaczone w fabule czemu na przykład tych kurierów jest tak mało i czemu sobie akurat ty możesz chodzić, a ktoś inny nie tak, to chciałem powiedzieć dobra, więc ten etap mamy za sobą więc jesteśmy sobie sami i sobie chodzimy po świecie pomagając innym ludziom i słuchajcie, i mam, i mamy tego dzieciaczka, którego mamy przed sobą jego trzymamy tak jakby na piersi to jest w grze, nazywa się to Eudek w ogóle ja miałem po polsku wersję w sensie z napisami, wiem, że jest dubbing podobno całkiem niezły no ale chyba jednak bym wam nie polecał bo tam są naprawdę dobrzy aktorzy nie tylko ci, których widzieliście ale są też inni aktorzy E, którzy naprawdę mają świetne głosy. Faktem jest, że mamy to dziecko na tej swojej piersi, no i oczywiście jak się przewracamy, to to dziecko płacze. E, więc normalnie sobie go można odpiąć, można sobie padem, jak to mamy E, mamy dotykowy pad e, z czujnikami, więc normalnie padem sobie musimy machać i on wtedy usypia i go normalnie e, jak do kołyski jeszcze pojawia się taki dźwięk, że wszystko jest okej, okay, jest, uspokoi się, możecie iść dalej. E, trzeba o niego dbać, w sensie właśnie zbyt często się nie przewracać. E, poza tym jak biegniecie albo jak skaczecie, to on się cieszy, słychać... E, e, śmiech tego bobasa, którego macie, więc cały czas on nie jest, cały czas wam mówi o niebezpieczeństwach, informuje was, on po prostu sobie jest. No i przez to, że jest jakiś, to też wracając do fabuły, że przez to, że coś się dzieje z tymi eudk czasami może być tak, że jego wspomnienia wy widzicie. No i właśnie wtedy pojawia się nasz Matt Nicholson, którego znamy z Hannibala i właśnie w tych wspomnieniach on się często pojawia. Później Później są różne dziwne rzeczy z nim związane. Nie będę wam mówił e, fabuły. No ale właśnie e, wchodzimy w wspomnienia kogoś innego. I to będzie później bardzo ważne. E, to, to będzie szło przez całą grę aż do końca. E, to będzie pojebane. E, będzie później jakiś mindfuck z tym związany. I sobie pomyślicie what the fuck. Jeżeli oczywiście wytrzymacie te 50 godzin. Eee, tak, eee, i to jest, eee, to jest to. Słuchajcie, eee, teraz powiem wam o czymś takim, co się nazywa multiplayer, bo to jest coś ciekawego w tej grze, jest zupełnie inny niż w innych grach i powiem że jest bardzo, bardzo fajny. Otóż słuchajcie, e, ta gra polega na tym, że tych kurierów, no każdy ma swoją grę, każdy gra sobie, ale wbrew pozorom jakoś się widzimy. Troszeczkę wygląda to jak Souls'owe, Demon Soul, Dark Souls, e, e, e, stawianie znaków w pewnych miejscach i inni to widzą. I tutaj wygląda mniej więcej to samo. Jeżeli e, na, na wszystko, na co... E, e, Poczekajcie, jeżeli chodzę, chodzę sobie po tym świecie, to w każdym miejscu mogę postawić jakiś znak. I na przykład może być to znak, że e, uwaga, stromo. E, uwaga, ruszające się kamienie. E, czy na przykład e, jakaś tam "like", e, kciuk do góry, czy jakaś piona, czy, czy jakiś wykrzyknik, czy na przykład symbol wynużony, że uważajcie, tu będą wynurzeni. Jakieś takie informacje. Mogę tego robić od groma. I za to dostajecie jeżeli ktoś to zobaczy, bo ludzie to widzą w swoich grach, ja widzę w swoich grach, w swojej grze różne pozostawiane przez ludzi rzeczy to mogę im dawać lajki więc podchodzę, po prostu przechodzę obok tego i sobie klikam i daję mu lajk like, on ma lajk, like, cieszy się no i słuchajcie in, na tym polega cały ten system który jest w tej grze zawarty, że nie dostajemy expa, tylko dostajemy lajki w pięciu różnych kategoriach. To jest tam kategoria związana z czasem, właśnie z bridge link, czyli z podłączaniem się do innych graczy, w sensie lajkowanie się między sobą, później tam za jakieś ogólne paczki, za ciężar paczki i tak dalej, i tak dalej. I suma dostajecie co zlecenie, bo mamy te zlecenia fabularne, mamy jeszcze poboczne, ale o tym nawet nie będę mówił, bo szkoda mi czasu, Będziemy dostawać za wszystkie zlecenia lajki. Ja już mam ich od groma i przez to będziecie dostawać poziomy. No i idzie, idzie was poziom do góry. No i dzięki temu poziom, poziomowi troszeczkę na przykład możecie więcej nosić czy na przykład... Tam jest coś takiego, że troszeczkę chyba możecie szybciej iść. E, jakieś takie małe ma, małe głupotki wam się, e, że tak powiem, e, udostępniają. Macie troszeczkę lżej, dostajecie więcej lajków, czy czy za zrobienie misji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest system lajków, który w tej grze jest, że tak powiem, najważniejszy, bo w sumie o, o to w tym wszystkim chodzi. No i słuchajcie, no i tak wy się lajkujecie, przeciwnicy wam, was lajkują. Poza tym, Możemy na, na, na całym, w całym świecie, w całym świecie, w sumie to jest US, więc w całym US możemy sobie budować różne budowle, tak, żeby nam było łatwiej, czyli na przykład wybuduję sobie tą drawinę, czy można później wybudować most, można sobie wybudować drogę, tak żeby było nam łatwiej w trakcie gry pokonywać niektóre niektóre drogi, z którymi po prostu będziemy często przechodzić i to samo mogą robić oczywiście ludzie, e, którzy grają w Death Training. No i, i przez to, że na przykład idziecie sobie, patrzycie o most o, i widzicie, że ktoś wybudował ten most i możecie dać mu lajka. I na tym polega mniej więcej multiplier w tej grze, że rzeczy, które wy budujecie w, w grze, mają też inni użytkownicy, którzy grają w Death Training, i wy macie też innych użytkowników e, rzeczy, którzy oni budują. Pozostawiony motor, e, drabina, jakaś linka z hakiem, e, e, cokolwiek jakiś hak, e, paczki, które ktoś nie chciał zabrać, e, które je, jeden kurier zostawi paczkę tutaj, ale trzeba dostarczyć ją gdzieś indziej. Po prostu jest tego odgroma w tej grze i na tym polega multiplier, że w pewien sposób to jest taka komunikacja, ale nie do końca się widzicie, e, tam jest opcja ze słuchem, że możecie krzyknąć i czasami ktoś wam coś odpowie, to znaczy, że prawdopodobnie jest przy was gdzieś tam w grze, ale dokładnie nie wiecie e, na czym to polega i, i słuchajcie, e, jest na przykład tak, że e, ja miałem coś takiego, że wybudowałem most i. No i okej, okay, jest sobie ten most, dobra, i, I miałem sobie ten most. okej okay. I następnego dnia wchodzę do tego Death Stranding, patrzę, dostałem od chuja lajków. No tak mi wjeżdżał poziom po, poziom tego ekspa związanego z lajkami, że ja pierdolę, że, że aż się zdziwiłem. I to jest właśnie fajne w tej grze. Komuś pomogłem, ludzie mi lajkowali, mieli łatwiej e, z przejściem do jakiegoś innej, innej rzeczy i, i dawali mi lajka, dali mi odgroma lajków i to właśnie było zajebiste. Właśnie, właśnie cały system bardzo mocno. Bardzo mocny wpływ właśnie na tą grę ma multiplayer, więc gra jest multiplayerowa, mimo wszystko. Więc offline raczej by się w to nie dało grać, mimo, mimo tego, że i tak gracie singla. No ale, ale bardzo ważne jest to co wam ludzie zostawiają na tym w tym świecie i to jest też to to fajne, to jest zupełnie inne podejście do multiplayera, nie musicie z kimś być face to face i sobie z nim chodzić, łazić czy mijać się, czy coś, bo można byłoby w ten sposób e, to rozwiązać, ale myślę, że albo by był problem z grafiką, trzeba byłoby z czegoś zrezygnować albo po prostu nie miałoby to sensu może by się ludzie napierdalali sami ze sobą więc myślę, że, że Kojima dobrze to rozwiąza w ten sposób jest to trak, taki trochę, e, mówię e, trochę wykorzystanie pomysłu właśnie z Demon, Soulsów, Dark Soulsów i troszeczkę ubranie to w inne szaty, więc e, tak, e, bardzo mi się to podobało. E, zupełnie to jest co innego. E, no, dobra, więc słuchajcie, powiedziałem teraz o to, więc e, no, e, jeśli chodzi o cało, samo to chodzenie, samo, sam ten symulator chodzenia, to słuchajcie, on jest zajebiście realistyczny. E, nawet... E, jak chodzi sobie ten sam po tych górach i jak e, widzimy jego animację, e, to ja na przykład mam przed oczami to jak e, aktorzy nagrywali e, nagrywali właśnie e, sesję motion capture właśnie do tej gry i wiem, że to jest jeden do jednego i faktycznie, jeżeli, jeżeli sam prawie się przewróci, to możemy tam nacisnąć, żeby złapał równowagę, ale on to naprawdę naturalnie wszystko fajnie robi i jest to świetnie pokazane powiem wam, że, że jeżeli właśnie chodzi o taki realizm chodzenia po górach to myślę, że to jest że to jest chyba pierwsza i chyba ostatnia gra bo nie wydaje mi się, żeby ktoś w tak w ten sposób chciał, chciał do tego podejść w ogóle więc jak najbardziej zrobiło to ogromne wrażenie, że, że po prostu tak można to realnie zrobić, tak realistycznie zrobić głupie chodzenie, bo no graliśmy pewnie w dziesiątki gier i chodziło się po tych górach, ale tutaj akurat Death Stranding, mógłbym powiedzieć, że to jest taka symulacja chodzenia po górach i to taka symulacja, symulacja, że, że, że trzeba uważać, no na ciężkie rzeczy nie, na ciężkie strome zbocza za bardzo nie wejdziesz, na takie lżejsze no wejdziesz, ale jak masz już większe obciążenie, to raczej już też nie wejdziesz, bo będzie ci za ciężko. To samo tyczy się z różnymi pojazdami, które masz, bo, bo właśnie będą też tam pojazdy, o których też mówiłem, więc świetnie, świetnie naprawdę, świetnie to wygląda. Eee, słuchajcie... Eee... To nie jest tak, trochę tak, jest że <coughs> było tyle no. gier, które nazywaliśmy symulatorami chodzenia, te firewatche i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo takich, wiesz, wybrali Gone Rapture i to zawsze było jako symulatory chodzenia przez nas określane, a teraz nagle przyszedł Kojima i powiedział, ta, wam pokażę symulator chodzenia. Tak, tak, tylko że akurat, e, do, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo akurat w tamtych grach faktycznie to były też gry drogi, sam w nie grałem, Firewatch Firewatcha grałem, jeszcze była taka e, Welcome to the Rapture, czy, czy, czy coś takiego, też to przeszedłem i faktycznie tam się chodziło, a tam się chodziło, żeby chodzić, w sensie, że e, no tam po prostu chodziło się z jednego miejsca do drugiego i coś tam się odkrywało i tak dalej, i tak dalej, i te, i te chodzenie, po prostu one było, ale jaka jako coś naturalnego, a tu to wygląda jako dodatkowa mechanika do tej gry, która ma bardzo duży wpływ e, na grę. E, to tak jakbyśmy byśmy stwierdzili, że teraz e, w grze, e, no to, to tak, jak, to, tak jak w wyścigi, tak? Jeżeli, nie wiem, gramy sobie w, jakąś, w jakieś, nie wiem, normalne Watch Dogs, e, no może Gitania, ale w jakieś Watch Dogs, czy czy nie wiem, nawet głupio mafię, tak jak sobie pomyślę o takich grach, w których, w których po prostu mamy ten model jazdy, to ja miałem na niego na ogół wywalone, no po prostu to było coś, co było potrzebne do zrobienia misji, ale miałem wywalone jak tu, jak tu się jeździ, a tutaj to jest bardzo ważne jak się chodzi, w tej grze to no, naprawdę jest ważne jak się chodzi, bo to jest część tej gry, nie jak się chodzi, jak są te skały, jak je omijać, jak chodzić naokoło, czy schodzić, bo jest zbyt stromo, czy nie schodzić, którą stroną schodzić, no normalnie jakbyście chodzili po górach, autentycznie, no zastanawiacie się, kurczę, no tutaj nie pójdę, nie, no pójdę naokoło, bezchujowo, kurczę, ale tu jest przeciwnik, więc, no nie wiem, czy z tej strony, czy z tej, ale tutaj wiem, że tutaj ostatnio byli wynurzeni, więc też będzie lipa, no i kurczę, no i musicie sobie rozkminiać każdą planszę, widzicie, gdzie macie iść, co jest na tej planszy, widzicie, czy są przeciwnicy, czy nie, ale tylko przeciwnicy, bo wynurzonych nie wiecie i musicie sobie cały czas rozkmieniać. Tu było, tu było stromo, tutaj macie na planszy, o, na przykład. O, ktoś postawił drabinę, to może skorzystam sobie z niej, planując sobie trasę i, i ten most, i to wszystko. No i, i właśnie na, na tym to polega. Później bierzecie sobie swój ekwipunek, czy chcecie drabinę, czy chcecie pistolet, czy chcecie dodatkową e, butelkę z, z was, Waszą krwią i tak dalej. Rozpalonowujecie sobie i dzida, e, i ruszacie. Więc tak, tak, tak ta Rafale. To, to jest ogromne e, znaczenie, ma po tym, jak on chodzi, e, po czym chodzi, w czym chodzi i w ogóle wszystko, co jest związane z chodzeniem. Więc e, dlatego, dla, dlatego to jest takie fajne dlatego to jest zupełnie inne. E, no słuchajcie, jeżeli chodzi o tą fabułę, no to tak, o fabule nie chcę wam mówić, e, to sobie zobaczycie sami. E, warto dla tej gry na pewno pograć w tą fabułę. E, szczególnie, że z pewnością e, no nie jestem fanem MGS-a ale z pewnością Rafał, specjalista może powiedzieć, że na pewno fabuła w MGS-ie była zawsze jakaś popierdolona i zawsze Kodzima, o oh Kodzima, what the fuck Eee, bo tak było chyba Rafale, tak? To nie była taka pro, no, prosta Oczywiście, foda. że tak. To, oczywiście. to nie były proste zawsze, historie. Zawsze tak? były mindfucky jakieś, zawsze były jakieś upiory, coś, to nigdy nie było jeden do jednego żołnierz sił specjalnych, zawsze były siły nadprzyrodzone i tego typu rzeczy. Tak, więc słuchajcie, no myślę, myślę że e, można się tego też tutaj spodziewać, w sensie, że możecie się na pewno tutaj tego spodziewać, bo mówię, ja już jestem przy końcu, już, już się robi strasznie pojebane, już miałem parę razy walki z różnymi bossami. No i jest dziwnie, chociaż troszeczkę niektóre rzeczy mi się powtarzają, co mi się troszeczkę nie podobało w jednym tym, ale no to, to nie jest aż tak, że o oh, chujowo, no i tam punkcik mniej czy coś, nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No co mogę powiedzieć, mówi się, że ta gra jest taka trochę filmowa i tak dalej i słuchajcie, tak jest czasami, pamiętam, że czasami jak grałem w tą grę, to miałem coś takiego, że wiedziałem, że jak odpalę, bo normalnie chodzicie i tak dalej, i tak dalej i w pewnym momencie odpala się filmik, o, więc będzie się coś działo, jakaś fabuła, coś, coś fajnego zostanie bardziej ruszone i i musicie się przygotować tak na z 10 minut takiego filmiku. I to tak tak filmiku, filmiku. Oczywiście one są dobrze zrealizowane, e, fajnie zrobione i tak dalej, i tak dalej, ale czasami na, naprawdę te filmiki potrafią być długie. Czasami oczywiście mamy jakieś tam krótsze około pięciu, ale e, e, sa, sam się na to zapałem, że e, tutaj ktoś mnie tam woła do czegoś, a ja do, dobra, dobra, tu jest jakaś tego katstenka na szybko minie, nie? No I tak minuta, dwie, trzy, cztery, no kurczę, no co jest? No ale, ale to jest e, wolna akcja. To wszystko dzieje się pomału. Pomału Was kodzima e, wali swój świat i pomału będziecie go sobie odkrywać. Czy będziecie chcieli go odkrywać? Czy podoba Wam się ta e, rozgrywka, e, którą jest po prostu chodzenie? To już od Was zależy. E, powiem Wam, że, że na początku jak grałem, to nie wiedziałem, że będę na przykład strzelał do ludzi, bo powiem wam, że na początku pierwsze 5, 10, 15, 20 godzin to wy nie macie żadnej broni. Macie tam jakieś granaty, ale to działa na zasadzie odstraszania, a nie o, o walki z kimś, więc później, później dopiero dowiadujecie się, może trochę zaspoilerowałem, chociaż to nie, myślę, że to nie jest aż tak duży spoiler, że faktycznie, że później będziecie normalnie e, zabijać, tak? Będziecie mieli broni zabijać I, i powiem wam, że nawet o tym nie wiedziałem, myślałem, że ta gra po prostu będzie taka sielankowa, ale, ale jednak dobrze, że pojawia się taki element, bo bo było już zbyt monotonnie, e, jeśli, jeśli chodzi o to e, jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o, o, o całą tą grę i to wszystko e, Słuchajcie, co jeszcze mogę powiedzieć? No no mówię, gra ma swoje minusy, e, dłuży się czasami e, Czasami mówię, były pewne niekonsekwencje w tym świecie i nie podobały mi się niektóre rzeczy no, no przede wszystkim to, to, to jego plecy to czasami wyglądają przy, przyśmiewczo Pe, pewne elementy mi się też nie podobały powiem wam, że czasami z tymi przeciwnikami pomimo najciśszego poziomu trudności ja nie mówię o wynurzonych, ale mówię o przeciwnikach że bardzo łatwo się z nimi e, walczy w sensie już nie mówię o walki z bosami bo akurat walki z bosami są wymagające i jest tam zupełnie inne podejście do tego, ale normalnie e, to się nazywam e, mu, A nie, nie, nie pamiętam jak ci przeciwnicy się nazywają ale ale będziecie mieli ta, te, takich porozlokowanych e, po plansze słuchajcie dostajecie broni, po prostu strzelacie do nich oni, oni tak zanim się ogarną to to giną o, nazywają się muły mułami. W ogóle te, te nazwy też są e, dziwne, ale, ale no, tak to zostało przetłumaczone e, w tej grze. E, czy coś jeszcze wam mogę powiedzieć? No słuchajcie, no, gra ma swój fajny, niepowtarzalny, na pewno jedyny w swoim rodzaju klimat. E, nie spotkałem się nigdy z taką grą i prawdopodobnie nigdy się już z taką grą nie spotkam. E, nie znam Kojimę. E, być może troszeczkę mnie przybliżył do swoich innych e, dzieł, być może. Chociaż e, jeszcze, jeszcze do końca nie wiem. E, gdybym wiedział, że ta gra wyglądałaby tak samo, to i tak bym pewnie e, e, ją sprawdził. E, jeżeli chodzi e, o tego typu rzeczy, bo ja kompletnie nie wiedziałem, kto to jest ma, tylko wiedziałem, że on jest, e, że robi jakieś głupie rzeczy. W sensie takie pojebane. No i, i faktycznie, no, no ta gra jest troszeczkę pojebana. E, czasami nie trzyma się to wszystko kupę, później trosze, troszeczkę zostaje wytłumaczone, ale... No, ale, ale, ale jest tak dosyć... Do, do, dosyć, że tak powiem, indywidualnie, że, że... No, kurczę, ciężko będzie pomylić tą grę z, z innymi grami. Jest w ogóle taki... Nie, nie, nie wiem, czy kojarzycie, ale w Stanach taki talk show jest prowadzony i on chyba się nazywa Konor. I normalnie ta postać pojawia się w tych, grze. W ogóle byłem zdziwiony. Na początku tak patrzę... Kurczę, to jest on... Ale no to, tak, no to był on. Eee, słuchajcie, jeszcze nie wiem, czy głównym waszym przeciwnikiem, antagonistą, który jest w tej grze, nie podstawia głos e, nie podstawia głos Tom Hardy. E, takie miałem wrażenie, bo normalnie brzmiał jak postać z Batmana, a mam tu na myśli on grał Bane'a i normalnie tak samo modulowany głos. Poza tym mamy jeszcze tą, tą dziewczynę, która gra w Bondzie. Już nie pamiętam tym aktorki, jak się, jak się nazywa, ale ona tam gra też pierwsze skrzypce i z pewnością widzieliście. No i oczywiście głównego bohatera, plus jeszcze właśnie Mikkelsena. Naprawdę jest tam fajna, fajni aktorzy tam są. Ja jeszcze mam wrażenie, że tam jest jeszcze dwóch czy trzech takich w miarę znanych aktorów. Ale, ale ale, po prostu nie pamiętam ich imion, albo też nie, nie chcę wam mówić, że jest inaczej. Słuchajcie, to jest gra artystyczna na pewno w wielu aspektach. Szczególnie o o muzyce tymi... nie powiedziałeś, a to jest chyba motyw, który się tam mocno... O, o muzyce. Znaczy, e, tak, e, mówiłem Rafale, że e, jest coś takiego, że w, e, w pewnych tych momentach odpala się ta muzyka i ona... No i mówię, kamerę z tyłu, e, mamy utwór, pojawia się utwór, jaki jest utwór i po prostu widzimy bardzo oddaloną kamerę, siebie takiego troszeczkę mniejszego i jak sobie chodzimy po już takim, po już, już, po, już powiedzmy, jak jesteśmy już blisko do dania paczki i ta muzyka się pojawia. I tej, ta muzyka pojawia się w wielu sytuacjach, na przykład jak mamy jakąś ciężką walkę albo musimy z wynurzynymi coś tam unikać ich, udało nam się i już wiemy, że już już jesteśmy praktycznie na końcu i też pojawia się ta muzyka. Ona jest bardzo fajna. No właśnie mówię, to jest to jest taka muzyka, która jest e, fajna dla samotnika, która po prostu bierze was w zupełnie. Inny, przepraszam, e, bierze was zupełnie inny klimat i po prostu e, odczuwacie tą samotność i to jak ciężko jest w tym świecie i tak was trochę, e, no. Powiem wam, że bardzo przyjemnie czułem się słuchając tą muzykę. Ona jest taka specyficzna, ona jest taka delikatna, lekka, wystarczy jeden głosik, jakiś malutki akord elektroniczny w tle. Jest bardzo e, miła. E, wiem, że jest cała e, ta ścieżka e, do ściągnięcia na e, Spotify. Czy jest sens tego w ogóle słuchać? Może jakbyście chodzili i gdzieś tam e, właśnie w takich trasach e, po górach to może fajnie byłoby ją odpalić, bo można by było się poczuć, jak właśnie w grze. No ale tak, muzyka jest, muzyka naprawdę daje radę, jest świetna, to są specjalne kawałki. Ja nie wiem, chyba jest, chyba już odblokowałem z 13 albo 15, nie wiem, ale, ale tak dosyć sporo. No, daję to radę, jeżeli chodzi o jakieś takie dźwięki z gry, no to mamy jakieś takie kosmiczne dźwięki tych motorów. Z tego co mi się, z tego co pamiętam, jakieś strzały innych z broni i tak dalej, do, do innych rzeczy. No to, to to są jakieś takie ciekawe rzeczy. No, mówię, no, niestety nie było mi sprawdzić polskiego damingu Podobno jest dobry, nie wiem. Na pewno ta gra ma pomysł na siebie Jest sensownie poprowadzona Progresja postaci jest bardzo fajna Aczkolwiek monotonna system lajków jest świetny No có có cóż wam mogę powiedzieć Graficznie jest w stanie nawet Nawet na tych naszych starych konsolach Jest w stanie was zachwycić Szczególnie ten teren E, świetnie to e, wygląda e, czasami jeszcze, jeszcze jest e, taka opcja no ta, ta, taki minusik mały, że ta ścieżka dźwiękowa e, czasami nie spina się z tym co jest na ekranie, bo w niektórych momentach troszeczkę mi nie pasowała, że akurat o kurczę dali ten utwór, a bardziej by mi pasował ten co w sumie był wcześniej, e, no ale, ale, to jest, ale to jest akurat jakiś taki mój indywidualny może taki malutki minusik e, no czasami ale tak bardzo rzadko potrafiło troszeczkę chrupnąć ta gra tak zwolnić i nie wiedziałem co się dzieje fakt faktem dobrze się wczytuje wszystko, wszystko to w miarę dobrze działa szybko chodzi no i świetnie wygląda więc tak to jest artystyczna gra myślę że nie dla każdego ale jeżeli, jeżeli macie playkę no to powinniście ją spróbować kurczę powinniście ją spróbować szczególnie jeżeli lubicie Metal Gear Solid powinniście spróbować so, nawet jak nie to powinniście e, i tak ją spróbować, bo to jest, to jest bardzo dobry póki co ekskluziv na PS4. E, chciałem jeszcze powiedzieć, na końcu chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o jednej rzeczy, ale chyba wam nie powiem. W ogóle ta gra jest cały czas tam w jakiś sposób aktualizowana, tam są naprawiane jakieś drobne szczegóły, jeżeli chodzi właśnie o ten multiplayer, bo tam były jakieś głupoty, się pojawiały, ale teraz już to zostało rozwiązane coś tam z tymi komunikatami, jeżeli chodzi o planszy, o, o te znaki i tak dalej, o rozstawianie tego wszystkiego. No a, wiem, ostatnio była śmieszna, bo jak ci wnożeni wchodzą, to mamy taką -scenkę 10 dziesięciosekundową. No i... <śmiech> powiem że jak się gra, tak jak już się gra, gra, gra, to ona może irytować. I teraz właśnie e, Kojima wprowadził opcję, że możecie ją sobie wyłączyć, więc po prostu jak jest wynurzony, to po prostu pojawia wam się ten wiatraczek i już wiecie, że ktoś tu jest i nie, musi, nie ma tej kascenki, więc to naprawdę jest niby prosta aktualizacja, ale ale, ale jaka ważna, jaka fajna. E, to faktycznie dobrze zostało zrobione. Jeszcze, jeszcze powiem jednej rzeczy, że jeżeli kiedykolwiek spróbujecie tą grę, to gracie tylko w nią starajcie się grać tylko w nią i nie róbcie sobie zbytnio przerw jeśli chodzi o o inne, o inne tytuły w sensie, w sensie mówiłem, żeby robić sobie przerwy w sensie, żeby ją nie przejść tak na pałę, to tak ale raczej nie, nie rozdrapujcie innych tytułów jeżeli coś, to tylko jakieś takie powierzchowne gierki albo najlepiej oglądacie seriale bo może być moment w którym po prostu odbijecie się od tego ze względu na to monotonnie, ze względu na to, że tam się w pewnym momencie będzie dłuższa przerwa, że niewiele nie będzie się działo. I albo was to wciśnie, albo będziecie mieli z tym problem, żeby do tego wrócić. Mówię, ja niepotrzebnie coś rozdrapywałem i później miałem problem z tym wrócić, aczkolwiek zmusiłem się też trochę ze względu też na ten podcast, żeby żeby to kończyć, ale później, później zostałem, że tak powiem... E, nagrodzony e, przez Hideo w pewien sposób e, za to, że wytrwałem z jego tytułem e, no i tyle, słuchajcie tyle. jak najbardziej gra, myślę, że 9 na 10, e, jedna z ważniejszych z zeszłego roku e, jak najbardziej polecam ja się bardzo miło zaskoczyłem nie wiedziałem, że tak mi się nawet spodoba szczególnie, że mówię, że lubię też chodzić po górach więc troszeczkę fajnie jest pograć w taką grę no i kurczę no jestem ciekaw co ten Kojima wymyśli następnym razem, czy to będzie coś tego typu, czy to będzie zupełnie coś innego, zobaczymy E, tak, ale Kojima nie tylko robi dobre MGS-y, robi też inne gry, a Death Stranding jest tego świetnym przykładem. I tyle. E, słuchajcie, macie jakieś pytania? Co tam robi napój monster? A, właśnie, ale o, o, to była draka. tak, słuchajcie, wiesz, z tym monsterem jest, z tym monsterem też jest e, fajna opcja, że faktycznie e, macie swoją kwaterę, możecie sobie iść spać i obok was jest stolik z monsterami, nie moich jest 6 albo 7. Co najciekawsze, i, e, jeżeli jesteście w swojej kwaterze, to kamera nie jest z oczu, czy z zapleców czy coś, tylko ona jest w różnych miejscach. Tak dookoła was, w zależności na co się patrzycie. I powiem wam, że jest też kamera przy tych monsterach i słuchajcie, normalnie możecie przeczytać skład tych monsterów, jest tak to dobrze zrobione, jest ta puszka tak zrobiona, no normalnie jeden do jednego monster i dokładnie, jak możecie, jak chcecie sobie przybliżyć, to możecie przeczytać ile, ile w cukrów jest w 100 gramach, w 100 ml napoju, autentycznie jest to tak dobrze zrobione i oczywiście jak wypijecie monstery e, no to macie przez pewien okres czasu e, przez pewien okres czasu e, zwiększoną wytrzymałość i możecie tych monsterów wypić 5 i chyba czy 4 i maksymalnie macie o ileś tam 10% powiedzmy i to wam się utrzymuje przez pewien czas. Tak, ale była z tego draka, ja myślę, że po prostu no co, monster pewnie trochę dał za tą reklamę, więc ja, ja to doskonale rozumiem, więc dla mnie spokojna. Niech sobie jest, mi takie zabiegi w gra w tak. sumie nie przeszkadzają. Tak, tak, tak. Kto, kto, ktoś za to ładnie zapłacił no, więc słuchajcie, jak najbardziej polecam i w sumie kończę kończymy, kończymy. słuchajcie, 152 odcinek, w sumie to był taki troszeczkę mój odcinek, no ale czasami jest mój, czasami jest kogoś innego, tym razem był mój no i tyle, słuchajcie, standardowo wchodźcie sobie na bezimienny.pl, tam wrzucam odcinki poza tym Facebook Bezimienny Podcast tam też sobie jesteśmy i tam mamy grupę na Bezimiennym podcaście, to możecie sobie wpaść i sobie dołączyć do naszej grupy poza tym słuchajcie Radia Black Widow Radio tam mamy nasze audycje jesteśmy standardowo o tych samych porach poza tym oczywiście YouTube dla leniwych nie chcecie mieć apki to sobie wejdźcie szybko na YouTube i sobie posłuchajcie. Oczywiście apki standardowo, Spotify i wszystkie tego typu głupoty. Też tam jesteśmy. E, więc jak najbardziej polecamy nasz podcast wszędzie, nawet w lodówkach. E, dobra, więc słuchajcie. I to tyle, jeżeli chodzi o 152 odcinek podcastu bezimienny. Za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, a ze mną w studiu nagrywał również. Rafał Radomyski. Dzięki wielkie. I był z nami Michał Stile dzięki bardzo do następnego razu a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie więc do usłyszenia drodzy słuchacze trzymajcie się siema